Cześć, audycja kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 75 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie pan Juror Andrzej Nowak. O, już daj spokój, bo się zaczerwieni. No, ale tutaj naprawdę takie rzeczy się dzieją. Wyróżnienie z... dla ciebie, oczywiście, bądź dla mnie nie. <śmiech> Jezus, <śmiech> nie, no. Andrzej zostanie jednym z Jurorów na przyszłorocznych Złotych Kurczakach. Gratuluję. Za... Dziękuję. Zazdroszczę, postaram się być. Teraz nam powiedz, kto wygra. No teraz ekskluzywny wyciek danych w, na przyszłoroczne złote Nie mam pojęcia kto jest zgłoszony, ponieważ zgłoszenia jeszcze trwają. Jeśli słuchają nas jacyś twórcy komiksowi, którzy chcieliby zgłosić swoją produkcję w wielu kategoriach, w tym również w nowej kategorii debutant, to możecie to zrobić, a całe wszelkie info znajdziecie na fanpage'u Złotych Kurczaków. Dokładnie tak i w razie czego możecie pisać do mnie a ja podeślę numer konta Andrzeja i jakoś to ogarniemy żeby nie było, że nie mam swojego udziału w Złotych Kurczakach. Natomiast do, do premiery ty, tegoż wydarzenia zostały już dwa miesiące niecałe i dowiedzieliśmy się od wydawnictwa Bazgrole, że pojawi się tam chwalebny sojusz w wrestlingu. Przynajmniej taki tytuł będzie nosił jeden z komiksów, który się tam ukaże. No i jest to zapowiedź wydawnictwa Bazgrol, jak wspomniałem. Autorem tegoż komiksu jest Josh Hicks. Jest to walijczyk, który być może zawita na kurczaki. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, Czy mamy kciuki, bo to na pewno byłoby całkiem fajne wydarzenie, tak jak wizyta Jacka Tigla w zeszłym, dwa lata temu. I... Mm, chwalewny już w wrestlingu. Okładka, która została udostępniona na Facebooku wygląda tak, że ja już to chcę. Mam nadzieję, że będę na miejscu, żeby, żeby to osobiście sobie nabyć. Hmm. Tutaj bazgrole dodają na swoim Facebooku, że portal Magazine.com umieścił ostatni tytuł autorstwa Josha hmm, Hicksa na 21 miejscu rankingu 25 najlepszych komiksów 2018 roku, więc jest to nazwisko, które tam w UK jest rozpoznawalne, a jeżeli nie jest, to myślę, że po tym rankingu na pewno już ktoś tam o nim usłyszał, jakieś szersze grono. No ja jestem bardzo ciekaw. Zwłaszcza, że komiksy zapaśniczo-wrestlingowe zawsze spoko. Zawsze spoko. I no, okładka jest fajna. Pewnie będzie dostępne tylko i wyłącznie na złotych kurczaka nigdy nigdzie więcej w cenie coś około 15-20 złotych, więc ja już... Od... Ale nigdy nie wiadomo, to wiesz też, też nie można przesądzać. Ja już odkładam w każdym razie dinero, tak jak tutaj sugeruje wydawnictwo Bazgrole. No i czekamy na kolejne zapowiedzi na złotych kurczaki, bo na pewno ich będzie dużo, dużo więcej. Natomiast jeszcze w tym roku ukaże się inny zin, którym jesteśmy bardzo mocno zainteresowani. I oczywiście mówimy o... Klopsie. Yeah. Klopsa możecie zamawiać bezpośrednio u Piotra Nowackiego, znajdziecie go na Facebooku i też pewnie podamy link, a zresztą udostępnialiśmy Klopsa, więc mm -hmm. informacja jest też na naszym Facebooku. Dwa poprzednie, dwa poprzednie numery Klopsa bardzo nam się podobały, no to trzeci też wjedzie mm -hmm. obowiązkowo. I tam kosztował jakieś nieduże pieniądze, tak? tak? tak. 12 ziko plus wysoka albo 15 ziko plus wysoka? Tak, przy okazji z tego co kojarzę to chyba poprzednie dwa klopsy się wyprzedały, ale jakby co to też pytajcie czy są dostępne, bo są to naprawdę fajne, sympatyczne ziny i czekamy na premierę tego szklopsa. czekamy też na kolejne klopsy, ponieważ no, jest tu ewidentny potencjał na jeszcze wiele, wiele części. Mm, na I fajne jest to, że one cały czas wychodzą bez problemów. Tak jest, tak jest i ba bardzo mi się podobało, przynajmniej w przypadku dwóch poprzednich kluczów, że ten, to wydanie jest takie turbozinowe, turbo turbo no. po prostu bardzo mi się to podobało, mm, ale przejdźmy do rzeczy z USA i nie tylko. Mm, Jeff Lemire, którego lubimy bardzo, chociaż ma w swoim dorobku słabsze tytuły, <laughs> jeden, jeden z nich niedługo się pojawi na w polskim rynku. Oldman Old Logan. A, dobra. Znaczy, dobra. no dobra, to, to jest jedna, to nie, tego nie, Bo to nie jest ten stary Oldman Logan. Nie? To, nie, nie, to nie jest ta rzecz Millara, A, ta, właśnie, Milar, to, nie to, to nie jest ta pisze. rzecz z, z tajnych wojen, tylko ta kontynuacja już już autorstwa Lemira i Sorrentino, więc to jest rzecz, którą kurczę chciałoby się kupić, bo to rysunkowo na pewno będzie zarąbiste. Tylko, że no, słyszałem, że o ile jest to jeden z fajniejszych Marveli Now, to wciąż jest to typowy Marvel i to mnie trochę powstrzymuje, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Pojawiła się zapowiedź crossovera pomiędzy Czarnym Młotem a Uniwersum DC, więc takimi dwoma miejscami, gdzie Jeff Lemire się dość dobrze czuje. Zwłaszcza, że zapowiedź, która została opublikowana, wskazuje na to, że w pierwszej kolejności pójdzie międzywymiarowy cross z grupą Fix, a Fix to jest grupa, którą w chwili obecnej pisze Jeff Lemire. Naprawdę, wie, wie z... to znaczy wiesz też z drugiej strony kiedy ktoś cię pyta o to kto pisze daną grupę albo dany komiks mm -hmm. jest spora szansa że odpowiedzią na to jest Jeff Lemire. Tak tak, to jest, to jest akurat um, jak najbardziej yy, prawda No i yy, tutaj mamy napisane że Lemire już pisze skrypt wygląda na to że pierwszy numer tejże miniserii crossoverowej ukaże się w przyszłym roku yy, no i tylko takie pytanie yy, czy o ile nie, nie mam kompletnie nic przeciwko temu, że, że Czarny Młot się rozszerza to uniwersum, o ile oczywiście Jeff Lemir cały czas tam będzie wiesz, trzymał e, łapę na tym wszystkim i to się nie rozlezie. No ale kurczę, główna historia trochę stoi w miejscu od jakiegoś czasu tam się od od paru na stu miesięcy, to tak, wiesz. No w, wiesz, jak on ma też tyle roboty teraz, to. No tak, tak, tylko właśnie wiesz, chodzi mi o to, że o ile pojawiają się te spin typu y, doktor Frankenstein, tak to się nazywał? Tak. Sherlock, Franken Sherlock Frankenstein. Frankenstein. I, i, to jest fa I to jest fajne i ten kolejny spin-off, który lada moment się ukaże albo już się ukazała, ja to przegapiłem i, i, i to, jest, to jest spoko, główna seria jest spoko. Mm, tylko no właśnie chciałbym, żeby Lemir się może troszkę mocniej skupił na głównej fabule, a nie dokładał kolejnego spin-offu. Zwłaszcza, że spotkanie z bohaterami DC no, no nie brzmi mi w chwili obecnej na coś kluczowego dla rozwoju tego świata. Uh -huh. Raczej jako taki fan service. Więc nie mówię nie, bo, bo Jeff Lemir na. Mm... Ale taki fan service jest też dobrą opcją do zapychania dziury, nie? Mm -hmm. Właśnie. Przy, przy tym jak główna seria stoi. Aczkolwiek właśnie tak chciałem powiedzieć, że ta okładka, która została udostępniona na tej okładce jest nazwisko Dina Ormstrona czyli rysownika głównej serii, co oznacza, że on będzie robił tą miniserię, a nie tą główną serię, co oznacza, że no wiesz, tu klocek do klocka i wychodzi takie, wiesz, Teoria spiskowa. Te, teoria spiskowa. No ale tak jak mówię, nazwisko Lemira to jest plus jeden do zainteresowania praktycznie z automatu, więc czy, czy um, kiedy by się to miało nie ukazać, i tak jestem zainteresowany. No i też jest w sumie spora duża, spora duża, <grym duża <grym szansa, że się później, nas, będzie to też wydane po polsku. Nie, nie miałbym nic przeciwko. I też um, kolejna rzecz, jeśli chodzi o rzeczy z USA. Tym razem też zahaczająca o rynek polski, tak błyskawicznie chciałem powiedzieć, że jak powiedzieli tak zrobili i pojawiło się przed pierwszy tom przedłużenia kolekcji, wielkiej kolekcji komiksów DC, ostatniej kolekcji, która mnie jeszcze cokolwiek interesuje przynajmniej dopóki nie wystartuje to Transformersowa. i Kiedyś. Kiedyś, ponoć w styczniu. Też tak A słyszałem. Ale, ale trzymajmy się opcji kiedyś. Y Pojawił się ten 61 tom jest to taka całkiem fajna rzecz co prawda i jeszcze jej nie przeczytałem po polsku ale znam ją w oryginale. Jest to Batman Huntress zew oh. krwi nie Jeffa, nie Jeffa zapędziłem się Grega Ruki. Z czasów jeszcze sprzed Gotham Central, z czasów przed tych jego najsłynniejszych komiksów Lazarusa, Batwoman i tak No ale to wciąż jest Nazwisko, które też daje pewną gwarancję całkiem fajnego poziomu. No a Huntress to jest dla mnie przynajmniej taka postać, do której mam spory sentyment. Oczywiście TM Semik, oczywiście Batman Predator 2, który nie był tak fajny jak jedynka, ale była Huntress, więc w sumie co mnie to, co mnie to tam interesuje. Ale akurat spotkania Batmana z Predatorem uważam, że ogólnie były spoko. Trójka też? Hmm. To jest ciężkie pytanie. No bo dla mnie trójka. Je... Nie istnieje w chwili w świadomości. Tak mi się teraz przypadkiem przypomniało, że coś takiego było. Wiesz, to jest chyba też tak, że jak, że jak jesteś dzieciakiem i czytasz to jako dzieciak, to i tak ci się podoba, bo jest tam Batman. I Predator. No i Predator. I się, i się piorą, no. Dokładnie. Tak samo, szczerze, jak byłem w kinie, na pre, no nie na premierze, ale niedługo po premierze na Batmanie i Robinie jako dzieciak. Hmm. Czy mi się podobało? Pewnie, tak, pewnie. To był wielki gość, który był silny, i był Batman, i w ogóle, i, i było fajnie. Więc chyba musiałbym. Nie czytałem od czasów, właśnie szkolnych, tak naprawdę e, Batmana kontra Predator. Batmana Boże, Batman kontra Predator 3. Więc jak sobie przeczytam, to Ciebie będę winił za zniszczenie mojego obrazu, tego komiksu nie ma za co, w każdym razie od zeszłej środy w MPach, bo w kioskach tego już nigdzie nie widziałem jest dostępny ten 61 tom kolekcji i ja już nabyłem, na razie czeka na kupce wstydu ale, ale prawdopodobnie no w następnym odcinku to może nie, ale, ale będzie, będzie omawiany, ponieważ chociażby z sentymentu a skoro już jesteśmy przy DC, no to 11 stycznia na w naszym polskim Netflixie pojawią się Titani, Titans, serial ten z aktorami, ten z czarną Starfire i w ogóle, wiecie, nie? Na, najgorzej. No ale trochę zwlekali, bo myślałem przynajmniej, że to będzie trochę, trochę szybciej, a tu się okazuje, że no trochę w stylu Netflixowym, jak się ukaże już cały sezon w Stanach na tych, ich, ich niej platformie DC Universe, to będzie, jak to się mówi, można zbinżować, tak? Na, na, A, Netflix, dobra, na Netflixie. Ten, ten binge watching tak? dobra. Nie wiedziałem o co ci chodzi. Hmm. E, tak. Tak, bo z obliczem przynajmniej mi wychodzi, że 11 stycznia już będzie pełen sezon. E, od, więc 11 stycznia, jeżeli ktoś jeszcze e, nie oglądał ja. i, i bardzo mocno czekał na ja. całkowicie, całkowicie legalną możliwość obejrzenia A, tego A dobra, czekaj, to mogłem poczekać do końca zdania. No, no, no. no to 11 stycznia będzie już, będzie już szansa, pojawił się trailer, tam hmm. jeden, drugi na Netflixie czekamy. prawda, ja to tam sobie być może oglądam jakoś tam, ale no mi się ten serial podoba i w ogóle, więc nie jest jakiś super, ale jest fajny, poza tym nigdy go nie oglądałem. No, czy mamy jeszcze jakieś newsy warte wspomnienia? Pamiętajcie, żeby iść do kina na Aquamana, bo DC jest lepsze od Marvela, niestety nie w kinie. Mhm. I, I co? Czekamy na Spider-Verse. Mhm. Nie, ale... nie wiem czy zauważyłeś, ja wiem, że to każdy mówi, że to nikogo nie interesuje, to nie jest żaden wyznacznik i w ogóle, ale ilość wejść na Rotten Tomatoes i tak bije wszelkie rekordy. Tak sobie rzuciłem okiem z ciekawości w dniu wczorajszym, czyli we czwartek i Spider-Verse miało wówczas 98% na narod ten, a um, Aquaman miał coś około 75%, nie pamiętam teraz dokładnie, ale też... Ty tak... już widział Aquamana, jak dzisiaj była premiera? W sensie dla... Pff, wiesz, dla super turbo ważnych recenzentów z USA na pewno już było to no, milion, wiesz, milion lat temu udostępnione. Rob Liefeld wrzucał dzisiaj, że idzie na Aquamana. A dzisiaj jest piątek, w sensie, bo nagrywamy to w piątek. Dokładnie tak. Na, natomiast ja, ja pozwolę sobie szybko sprawdzić ten wynik procentowy akwamena, ale w każdym razie z tego co pamiętam... Ale pamię... ile miał 70, coś? No właśnie już, już sprawdzam. To jak na DC to już w ogóle. Ju, już, się... już sprawdzam dokładnie. W chwili obecnej. No spodziewałem się, że. Wiesz, trochę się obawiałem. 71 jest w chwili obecnej. Ja trochę się obawiałem tego, że będzie coś w stylu. Suicide Squadu, gdzie trailery wyglądały nawet, nawet i tutaj jak, jak wiesz, ja się strasznie zajarałem ostatnimi trailerami łamena. Później pojawiło się Roten i było 20%. I wszyscy, o oh, oh, fuck, nie? Znaczy ja wciąż uważam, że Suicide Squad nie był nawet w połowie tak zły, jak go wyhejtowano, ale o. i tak cały, przy każdej premierze filmu DC człowiek się trochę obawia od, trochę tak. od jakiegoś czasu. Dalej DC ma, myślę, że ma swój najgorszy film już za sobą. A, więc może być tylko lepiej. Oby tak było. Bo Nic i... nie jest gorsze od Johna Hexa. Tak jest. Nic nigdy nie będzie gorsze od Johna Hexa. To, to był dramat. To był naprawdę dramatycznie zły film. Natomiast te... Procenty, te wyniki procentowe dają nadzieję, oczywiście tak jak wspomnieliśmy to nie żaden wyznacznik, bla bla bla i tak dalej, ale i tak wszyscy tam zaglądamy więc można no tak się... pójdziemy na Aquamena i pewnie ale... będziemy się dobrze bawić no, ja, bo... ma, ja mam zamiar się bardzo dobrze bawić Jeżeli ten film... Nie zepsujcie tego Warner jest... Jeżeli ten film będzie tak dobry jak zdjęcie Mary z tymi czterema stworami które udostępniła aktorka na swoim Instagramie to, to ja, ja się nie obawiam kompletnie niczego no i co? Zachęcamy w każdym razie, żeby pójść na tego Aquamana. No chyba, chyba w Chinach już, już pobił bardzo, znaczy nie pobił, tylko zrobił bardzo ładny wynik z tego co kojarzę. Też, też coś co prawda, to faktycznie ktoś już mógł ta, wiedzieć, skoro filmem, Ale tam że... Venom pobił wszystkie możliwe rekordy. Więc... Ale Venom ogólnie dużo, do, dobrze się sprzedał. No bardzo dobrze, zaskakująco dobrze. I dwójkę dobrze. zapowiedzieli. A to już dawno. He? I inne filmy ze świata Spidermana bez Spidermana, więc no troj... Można powiedzieć, że trend na komiksowe filmy nie przemija. A, a, właśnie, długo, nie? a właśnie, a co, co byś powiedział, teraz mnie tak oświeciło o teaser trailerze pseudo zapowiedzi nowych Avengersów. Nie widziałem. Nie widziałeś, aha, okej, okay, spoko. Jak dla mnie straszny zawód, ale... Chciałem porównać na nasze wrażenia. No Zamiast tak... marnować na to czas, możecie sobie zobaczyć Tanosa, którego rysuje pan Kulka. O tak, tak, to jest zdecydowanie naj, najlepsza wersja Tanosa. Już nie, nieoficjalnie widziałem kolejny rzut e, ryso rysowników, rozpoznałem jednego, więc jest, jestem kiepski w tą grę. No ale cóż, ale to jest tak zdecydowanie tylko fajna Tylko czytamy komiksy. Tak, zdecydowanie fajna rzecz, fajna inicjatywa, polecamy. Natomiast co do tego krótkiego teasera, no tak bez spoilerków, to ci, to ci powiem, że po prostu. Możesz wie, że... walczyć ze spoilerami. Tak, no, no wiesz, no, w trailer, ktoś przeżył? W trailerze, wow. w trailerze jest pokazane, tylko takie. Wiesz, siedzą smutni, rozpłakani, i na końcu pojawia się Ant-Man, i, i w sumie tyle, nie? Koniecznie. Jakoś tak mało, mało emocjonujące jak dla mnie. Jestem, mhm. cieka jestem ciekaw, jak poradzą sobie polscy tłumacze, ponieważ mamy Avengers Endgame. Infinity War przetłumaczono na Wojna bez granic, więc tutaj przypuszczam, że end... jak Batman był przetłumaczony Endgame. Bo to był yy, ze Snydera ranu w New 52. Ostateczna rozgrywka. No to... Tak, tak, no ale wiesz, to są tłumacze tytułów A, filmów. Fil, dobra, filmowych, bo. więc przypuszczam, że tutaj, nie wiem, Avengers Endgame będzie coś w stylu koniec cierpliwości albo coś w ten deseń. Zobaczymy. Trzymam, trzymam kciuki, żeby dali nam tłumacze tyle radości, co przy wojnie bez granic. I przejdźmy do komiksów. Do, to jest. Z, tak, zaczniemy od superbohaterów, ale takich fajnych superbohaterów. Tak, tak. tak, tak mi się wydaje, przynajmniej, że uznamy, uznajemy ich za fajnych. Ponieważ na dobry początek wspólnie, a później Andrzej Solo o dwóch bohaterach z Valianta. Który, mm -hmm. których już mamy w Polsce. Tak jest i jest tego coraz więcej i cieszymy się. Zacznijmy od e, Bloodshot'a, tak. którego przeczytaliśmy obaj, tak. ponieważ Exo samowara jeszcze nie, nie, prze, nie, przeczy, nie przeczytałem, ponieważ dopiero dzisiaj ten komiks odebrałem. Jakby na jakiegoś Ruska wpadł, to mógłby być Exo samowarem. No, ale, Teraz mnie kusi stary, żeby znaleźć jakiś samowar i go przerzeźbić tak, żeby wyglądał jakby był w zbroi. Dobrze, ale jednak zacznijmy od krwawego szczała, Wciąż uważam, że po, nie, nie wszystkie ksywki powinny być tłumaczone. Eee. No więc Bloodshot to pierwszy Colorado. Mhm. Jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z Walecznych. Tak. Aczkolwiek jak to zwykle w przypadku Walianta wcale nie trzeba Walecznych znać. Bo ten pierwszy rozdział tego, tego trade'a, który ma aż pięć zeszytów i strasznie się zdziwiłem jak to zobaczyłem. To podwójne wydanie jak na Walianta. Do, dokładnie. Pierwszy rozdział tego komiksu bardzo fajnie wprowadza. Zarówno dla osób, które nie czytały walecznych, jest, jest jasny, czytelny i zrozumiały, jak i dla osób, które sięgnęły potem ten komiks. To jest tak, że jakby znajomość walecznych i ogólnie tak mi się wydaje, że jest w Waliance, Chociaż nie jestem tutaj żadnym turbospecem od tego, znajomość świata i innych komiksów jakby odblokowuje ci pewne smaczki, mhm. ale nie blokuje rozumienia historii. Tak. Tak, to jest zdecydowanie zgadzam się tutaj w całej rozciągłości. Właśnie bardzo mi się podoba to, że na przykład w Bladszacie to nie jest akurat żaden spoiler. Tam się gdzieś pojawiają i różni bohaterowie z walianta. I gdy jeśli wiecie, kto to w zasadzie jest, to spoko, ale jeśli nie, to wcale to jakoś nie ujmuje tej historii. No i kto tu jest scenarzystą, powiedz. Jeff Lemire. Kurczę, pierwszy raz <głos> słyszę. A jeszcze odnośnie tych innych postaci, które mhm. się pojawiają. Ja w komiksach Walianta raczej miałem tak, że to jest to jest taka sprytnie wpleciona reklama innych serii, że patrzysz na kogoś, widzisz mniej więcej jakie ma moce i o co może mu chodzić mhm. i sobie myślisz, że kurczę, poczytałbym coś o tym ninjaku. Mhm. I, i, i, I wiesz, i zaczynasz czytać coś o tej postaci, szukać i, i tak zaczynasz czytać ninjaka. Tak, tylko to nie jest na zasadzie takiej Marvelowo DC, czyli wielka okładka krzycząca dzisiaj dzi w tym numerze gościnny występ Ninjak czy coś, tylko on tam się gdzieś tam przewija na tych trzech kadrach, dosłownie nie, nawet nic nie mówi, bo a to już nie będę mówił, dlaczego nic nie mówi no ale tak, generalnie o czym jest ten komiks? Komiks jest um... o odrodzeniu bloodshota dokładnie tak, <głos> <głos> dziękujemy Wszyscy wiemy jak się skończy, znaczy ci mm. którzy czytali wiedzą jak się skończyli w Waleczni i to akurat mógłby być jakiś, tak, tak. jakiś spoiler mm. i Bloodshot Odrodzenie podejmuje ten temat bezpośrednio i opowiada o tym co się stało z głównym bohaterem właśnie. Eee, nie spoilerować. Czy, mm. czy, czy, czy, czy. I jak sobie poradził z tym co się stało na końcu Walecznych? Tak, a ewidentnie sobie nie poradził najlepiej z tego co mm -hmm. możemy się dowiedzieć w tym komiksie. Też tutaj w tym nazwijmy to umownie tym odrodzonym wariancie, czyli od 2012 wzwyż. To jest chyba pierwsza seria z Bladshotem przynajmniej na tyle na ile kojarzę, bo tych tytułów trochę było po drodze, gdzie mamy bardzo mocne skupienie się na tej ludzkiej części Bladshota, mhm. a nie na, na nitach i rozwałce. Właśnie dlatego mi się na przykład ta pierwsza seria z Bladshotem um, nie podobała jakoś tak szczególnie mocno, nie była zła po prostu, nie porwała, bo to było takie o, idź, wróć nie, nowego. idź, idź rozstrzelaj, zregeneruj się, idź, rozstrzelaj zregeneruj się, teraz dostaniesz grupę wsparcia pod tytułem Hardcore i, i, no i jakoś ta seria tam sobie była, nie, nie, nie urwała, natomiast tutaj o ja, ja wreszcie czuję, że z tym bladshotem się mogę zakumplować, bo nawet walecznik mnie jakoś szczególnie mocno nie przekonał. Jako taki zimna maszyna szczelająca i przeładowująca gnaty, i ogólnie. No, no. A tutaj jest ten ludzki czynnik najważniejszy. No i, I to się czytało fajnie. Ja ogólnie lubię te momenty, w których jest więcej ludzkich problemów niż tych trykociarskich. o ile o gołej klasie bladszota można mówić jako o trykocie. Ale wiemy o co chodzi. Mhm. No i, i, i lubię, gdy jest pogłębiona jakaś, jakby to powiedzieć, strefa psychologiczna danej postaci, gdzie ok, z jednej strony to wciąż jest jednak komiks dość typowo superboaterski, ale jednak ma tą wartość dodaną której często brakuje, mhm. no, aczkolwiek w wariancie najczęściej się zdarza, że nie brakuje i to jest właśnie kolejny dowód na to, że ta trzecia siła superbohaterska na amerykańskim rynku naprawdę jest warta uwagi. Rysunki mi się strasznie podobają, kurczę. I okładki. Miko Saurian? Sarian? Słajan. Słajan, o właśnie, no, no ciężkie nazwisko, ma 6 literek, więc ja już się gubię, ale strasznie mi się podobają te rysunki. Bardzo z... dobrze są zrobione. I ten ostatni zeszycik, ten tr troszeczkę. Z, z, z lekką dozą e, zmiany tego kolorów. Tak, kolorów i, I ty, sposobu rysowania. I tak, tak. Jest, jest też bardzo fajny tutaj, przyznam się szczerze, nie wiem czy to jest ten sam rysownik, nie, to jest chyba ktoś inny, jakbyś mógł tam zobaczyć jak, jak ten rysownik się nazywa, ale też bardzo fajnie sobie poradził. Moment. Nie ma, nie ma łatwo człowieku. Nie ma łatwo. Dużo stron, trzeba, trzeba przeglądać. Ale tak, ale... Jak na warianta to naprawdę jest <śmiech> <ma> dużo stron. <śmiech> Dokładnie. Okay. Z Blatt ten. Rol, Allen. Tak, też bardzo fajnie sobie... Raul właściwie chyba, nie Rol. Co ja wymyśliłem znowu? Brak ja, hmm. <grywa> ale, ale też bardzo fajnie. Ogólnie pod kątem graficznym Bloodshot Odrodzenie mi się bardzo, bardzo podoba. Dlatego trochę z takim lekkim kręceniem nosa przyjąłem informację, że w drugim tomie jest już kolejny inny rysownik. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Jak się rysuje tak jak Saurian, no to to jest Słajan, swayan. No to jest e ewidentnie widać gołym okiem, że to jest artysta, który rysuje cholernie dobrze, a nie, a nie trzaska na czas, jak, jak wielu wyrobników, więc wolałbym, żeby rysunki były dobre, a, a nie niekoniecznie na hamal jednego i tego samego autora, a tutaj jest bardzo dużo szczegółowych takich kadrów, bardzo mi się podoba mm. Podobają mi się te momenty, gdy główny, głównemu bohaterowi trochę palma zaczyna odbijać, bo to um, no, no, robią wrażenie te sceny. Mimika postaci, i ogólnie taki dość realistyczny jest, jest w warstwie graficznej ten komiks. Oczywiście oprócz tego ostatniego rozdziału, który mocno um, zmienia klimat. Mhm. No i wreszcie polubiłem Blatshota. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mi się też bardzo tutaj podoba sposób e, taki Filmowy, rozplanowania kadrów, że coś się tam dzieje, coś się tam dzieje, a na akcje nie są marno znaczy marnowane. Akcja nie zapełnia stron jakimiś wiesz, wypełniaczami, tylko jest jeden konkretny na przykład na całą stronę rysunek, w którym, który jest bardzo dynamiczny, a później mamy najczęściej jakby rozliczenie się z tym, co się wydarzyło. I że te e, jakby pełne, pojedyncze panele na całą stronę nie zdarzają się znowu tak często. Ale jak się zdarzają, to już jest coś, coś faktycznie ważnego tam. Mhm. Bardzo mi się to w tym rozplanowaniu podobało. A tak zauważyłem, że to nie jest żaden zarzut oczywiście, jest dość mało onomatopei w tym komiksie. Więc nie, nie ma takiego wiesz, Marvel style, czyli braka braka kabum, yeah, buf, jeb. Yeah. Tylko jest spokojnie pod tym względem, a mimo to dość dużo się dzieje. Bo jest i trochę strzelania, i trochę mordobicia i, i trochę skradania się. Jest tutaj strasznie dużo rzeczy. Ja akurat tworzyłem, mi są. No tak, ale wiesz. Nie, nie, nie. Że nie bo nie na, na całą stronę tak. albo nie, że zagłuszają coś. Tak, jak nieraz potrafią wiesz. To no. jest super ten snap. Na Tak ogólnie warstwa graficzna w tym komiksie jest bardzo pomysłowa. To, to już zdążyłem wspomnieć wcześniej, ale też bardzo mi się podobają. Yy. Kolory, bo fa fajnie są dobrane tutaj nie, nie są jakieś krzykliwe, są takie nieprzeszkadzające, ale jednocześnie można łatwo zwrócić uwagę na to, że są fajnie, fajnie dobrane, fajnie nałożone. Hmm. Ile, ile ten komiks kosztował? Możesz mi przemówić? 45? Tych 5 bez złotów 49. No i w tej cenie hmm, oczywiście tam y z tego co zauważyłem wydawnictwo Kabum już coraz mocniej pojawia się w sklepach tych dyskontowych, więc można spokojnie znaleźć tego bloodshota dużo taniej. No i co? Polecamy zdecydowanie, jak najbardziej. moim zdaniem zdecydowanie lepszy komiks od Walecznych, chociaż w, w, styl, chociaż w stylu tak. dość, dość inny. No Ale tu... sens Walecznych dalej jest jak najbardziej zrozumiały tak. jako pierwszy komiks, natomiast Bloodshot jest trochę taką... Taką siłą napędową mhm. ra razem z, z samowarem a, i. No i trochę z Fate, bym powiedział, mhm. że ona też tak napędzała tą, tą sprzedaż. Tak. Ale Bratzard jest chyba takim Batmanem, warianta. Tak. Jeśli chodzi oczywiście nie o typ postaci, ale o marketingowy tylko jeszcze, marketingowy typ jeszcze, jeszcze się nie zdążył zmęczyć, aczkolwiek ja uważam, że jednak tym Batmanem z Exo Manowar, bo pierwszy numer z serii tej, której trzymasz, trzymasz pierwszy tom w rękach, to on, to on pobił jakiś rekord sprzedaży. Ale oni też mieli jakiś super fancy sposób na na sprzedaż tego, no, nie, nie? To nie teraz limitowane mają super fancy sposoby typu um, jajku, ten szklany szklany, szklany cover, barę, teraz no. na, na czymś się pojawił i on w ogóle ma być chyba świecący w ciemności już w ogóle. Ja o ja pierdzielę, ale fajnie. Lata, A, ale od, lata 90. Od, odnośnie, wracają mocno. Odnośnie bajerów teraz mi się przypomniało. Mhm. Nie wiem, czy widziałeś, ale pojawił się w sprzedaży plecak Rogue Troopera. Nie widzę. 2000 AD wrzucało, że, że mm -hmm. można zakupić, i powiem ci, że no kusił, kusił. Co prawda wysyłka z Anglii i tak dalej, mm -hmm. i łącznie wyszłoby tam troszkę ponad 200 zł za coś, co nie wiem, czy bym używał, ale wyglądał fajnie. Jest powstanie tylko chyba 500 sztuk, mm -hmm. i pierwsze osoby, które zamówią, dostają ładownice w kształcie granatów z dopiskiem, żeby nie używać publicznie, bo może być przypałek. Okay. <laughs> z takim czymś będziesz chodził. Ale okay. wygląda fajnie. Okay, spoko. Tak, to to no tak no, o pierdołach no, w stylu no, szklane no, no Generalnie wiesz, całkiem niedawno był, była pewna gra komputerowa i konsolowa, z tego co wiem również, która w edycji limitowanej miała mieć bardzo fajną torbę, a wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy słyszałeś o torbie z Fallouta 76. Oznaczał o, znaczy o 76 jak e, ostatnio mnie kolega rozbawił, bo go spytałem, bo zdecydowanie bardziej w grach teraz e, siedzi niż ja, bo trochę wypadłem. Hmm? Spytałem go, czy jakieś nowe dowcipy o Falloutie 76. Powiedział, że ta gra wyszła i to jest Pierwszy i największy dowcip. Tak, nie, bo jedną z afer wokół tej gry było to, że w edycji kolekcjonerskiej miała być jakaś w edycji że... kolekcjonerskiej miała być taka torba fajna, e, wiesz, materiałowa i ogólnie w klimacie, a okazało się, że przyszły takie takie poliestrowe byle co, które w ogóle wygląda jak śmieć od razu do wyrzucenia Czyli do kosza. Tak jak gra. I e, Bethesda, tak? Mm -hmm, producent tej gry, żeby załagodzić konflikt. Powiedziała, że no słuchajcie przepraszamy, wyszło, ale kurczę dajemy wam w zamian 500 waluty growej 500 tam sztuk tego, tej waluty, no, która nie no. wiem jak się nazywa. No Następnie w tym, że za te 500. Kapsle. A nie, to kapsle później były mm, pewnie. Ja, nie nie wiem. wiem, ja wiesz, ja w ogóle nie jestem growy, ale generalnie chodzi o to, że za 500 tejże waluty w tej grze można było nie, skarpetki sobie kupić albo coś w ten deseń, więc, więc super. Po prostu super. Ale no, przejdźmy do komiksików tam, ponownie. Exo samo. -mano ja, wchodzi co? Wchodzi. Ex o -manuar, tom pierwszy żołnierz. Współczuję osobom, które by kupiły blank tego numeru. Ponieważ logotyp zajmuje. No, nawet chyba ponad dwie trzecie tego. Jedną trzecią. E, tak, przepraszam, ponad mm. jedną trzecią. No tak, mniej więcej ale z tego co zauważyłem nie czytałem, ale zauważyłem, że generalnie cała seria ma takie logo. Ma, ale to chyba też się jakoś wyróżnia, nie przez mm -hmm. to. E, tak czy siak? Ciężko przeoczyć. Niewątpliwie. E, Piękna jest ilustracja na okładce, nawiązująca do pewnych klasycznych filmów z Fiction mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Strasznie dużo gwiazdek z tyłu, które nawiązują do następnego tomu Generał, tak podejrzewam. Mm -hmm. a, ale teraz już a, mówiąc na poważnie, tom zawiera trzy zeszyty, <głos> Walion, jak ty to <głos> robisz. I to są naprawdę dobre zeszyty i bardzo fajnie się to czyta, ale cały czas jednak to, że no pełen wymiar mhm. trzech zeszytów, jest niewiele chudszy niż pięć zeszytów bloodshota, po boku nawet widać, bo te strony z dodatkami mają czarne brzegi, mhm. widać ile jest dodatków, tych dodatków jest naprawdę... Festu dużo, zresztą no, nie żeby w Blotshocie było inaczej, w Blotshocie jest najważniejszy dodatek jaki może być, czyli okła okładka Dave'a Johnsona, bo mhm. zawsze jak można dać okładkę Dave'a Johnsona, to trzeba dać okładkę Dave'a Johnsona. Zapamiętajcie to sobie, tak, tak? dokładnie. Proszę szanować, mojego ulubionego rysownika okładek. I co mamy w dodatkach? Po, po, po, po, rozmowę z albo w ogóle scenarzystą jest yy, Matt Kind a e, rysownikiem jest Tomas Giorejo i Diego Rodriguez. Mhm. Diego Rodriguez chyba co innego tu robiła. Tak czy siak. E, mamy tutaj trzy zeszyty i to nie jest jakby stricte sam początek EXO Manoara. To jest po tym, nazwijmy to, wariantowym restarcie, kiedy oni znowu serię zaczęli od pierwszego numeru wy wypuszczać. Tak, tak, bo ta pierwsza seria chyba do 50 numerów dobiła? Czy na, Jakoś, jak na warianta czy to czy w, nawet w ogóle więcej, jest strasznie tak. dużo. Mhm. I ona tam opowiadała y, tą historię od początku. E, Arika, tak? Arika się mhm. się nazywał. Tak. E, że porwali go kosmici z ziemi w czasach, kiedy on tam mieszkał sobie na wyspach brytyjskich i Rzymianie ich tłukli. Y, I wraca jakby we współczesności, to tutaj jest po wszystkich wydarzeniach, które działy się w tamtej serii, ale wciąż jest to do zrozumienia. I nie potrzebujecie tak naprawdę znać poprzedniej serii. Oczywiście jeśli się zainteresujecie e, całą serią Manowara, e, to myślę, że prędzej czy później i tak sięgniecie pod tamtą serię, bo była, znaczy no, bu, była udana, to nie jest żaden och, ach, ale dla mnie poza Kilkoma wyjątkami, w wariancie te serie to są ogólnie takie wszystko na 4+. Mhm. Że, że to się bardzo dobrze czyta, lubię sobie jeszcze raz przeczytać komiksy z tego wydawnictwa, ale jakbym miał powiedzieć, ej, stary, jaka jest tam twoje ulubione komiksy w ogóle w życiu? No chyba nie byłoby tam warianta. A z takich wpadek warianta, to oprócz tego niesławnego Shadowmana pierwszego to coś by się jeszcze wymienił? A chyba aż tak dużo nie czytałem, wiesz, bo to, Aha. co czytałem, mi się podobało. I, i Ninjack był fajny, i Bloodshot'y były fajne, Archer M. Armstrong by, byli spoko. Doktor uh, Mirecz jest wspaniałą serią, i to jest tak. jedna z moich ulubionych. Dokładnie. Uh, Brytania jest naprawdę świetną serią. I War The Time Walker był, był bardzo fajny. Także Divinity. O, oh no, Boże. Divinity to był no. kosmos. Uh, i, I to są takie rzeczy, które, które zasługują na tom, można powiedzieć, bo, bo tak większość Marvela DC, obecnie cyfrówka Nara, przeczytasz, możesz zapomnieć, mhm. to, to do tego mi się fajnie wraca, bo, bo jest, jest czymś jak na superbohaterów dość, dość świeżym. I tutaj wydawnictwo Kabun też robi bardzo dobrą robotę e, spoj, znaczy z wprowadzaniem tego wydawnictwa na nasz rynek, moim zdaniem. Mhm. No Zaczęli od bardzo dobrego punktu wejścia, i teraz mamy takie dwie, można powiedzieć, naj, najpopularniejsze serie z walianta. Tak, czyli mamy Shera i Ironmana. Tak. I no, ja, ja cały czas, oczywiście, dajmy czas wydawnictwu Kabum, bo to jest dopiero początek ich drogi, i dopiero się rozkręcają. Tam widziałeś pewnie już na Facebooku Klausa. Bardzo mi się podoba, że w Klaus ma to takie złocenie na z brzegu stron. No, fajnie to wygląda. Natomiast dajmy im się spokojnie rozkręcić. Jestem absolutnie pewien, że jeżeli będziecie sięgać po te komiksy z Walianta, które już zostały wydane, to doczekamy się i tych troszkę mniej znanych bohaterów, chociaż w przypadku Polski i Walianta można no, mówić, że był wy, wyłącznie bohater. mało znanych bohaterach, ale y, przejdźmy jeszcze do tego ma to manuara. Tak, przechodząc, po, znaczy Zaczynając właśnie z tego manuara, rysunkowo jest ekstremalnie dobrze, jest, jest naprawdę przepiękne. Te rysunki, które są cieniowanie, to no i, i, mo, Można sobie przeczytać ten komiks, później można sobie jeszcze obejrzeć ten komiks do, do, do, dokładnie, a później jeszcze raz przeczytać. Świetnie uzupełniają to, co się dzieje, też nie jest nawalone na np. onomatopejami tak, żeby zasłaniały coś. Wcześniej nie zwracałem w ogóle na to uwagi, bo nawet jak się trafiają te onomatopeje, mhm. to są bardzo fajnie wplecione w to, co się dzieje. Wtedy, kiedy ma być dynamicznie, to jest dynamicznie, natomiast kiedy pokazujemy coś y, konkretnego, to rysownik się na tym skupia, a trzeba powiedzieć, że jakby oczekiwanie na rozkładówki, które on robi, albo na właśnie komiksy z całym, z całym panelem, to jest naprawdę, na, naprawdę coś. One super wyglądają. Kolory są bardzo fajne, jakby cały czas czujemy to, że to nie jest Ziemia, tylko jakaś inna planeta. Kosmici, nie kosmici. Technologia bardzo fajnie narysowane, bardzo fajnie zaprojektowane. Cały scenariusz jest bardzo spójny i taki, że gdzie szlak trafia, że Warren wsadził w to tak naprawdę tylko trzy numery, a nie więcej. I bardzo mnie cieszy, że już jest zapowiedź drugiego tomu. I skasował jak za normalny. Dokładnie, że jest już zapowiedź drugiego tomu Generał i patrząc jakby na szybkość wydawania, z jaką kabum w Polsce to ciśnie, mhm. to mieliśmy we wrześniu na festiwalu w Łodzi Walecznych, później w listopadzie tak? pojawił mhm. się Bloodshot, Shot, chyba tydzień albo dwa tygodnie później pojawił się Exo Manoir. Jest I... zapowiedź drugich tomów obu tych tak, serii? Tak, tak, tak. I teraz jeszcze drugi. Klaus się pojawił, który już akurat nie jest waliantem, ale kolejna rzecz od, od Kabumu. Więc mhm. jeśli to z taką prędkością będzie wychodzić, to płaczcie portfele, radujcie się czytelnicy. Bo może nie będziemy musieli czekać, bo wiesz najgorsze jest jak cię seria wciągnie mhm. a, i jesteś na nią nakręcony, ale wydawnictwo następny tom puszcza po roku. I to nie dlatego, że tego tomu jeszcze nie ma w ogóle nigdzie, bo mhm. nie jest narysowane. <śmiech> Z różnymi seriami to przerabialiśmy? Tak jest. E, tylko po prostu no, wy, wypadasz z tego hype'u, w którym sam się nakręciłeś, bo jednak pierwsze spotkanie z komiksem zawsze będzie bardziej emocjonujące niż jak czytasz to znowu, nie? Mhm. A, więc jakby przypomnienie sobie tej, tego napędzenia się na waliant nigdy nie będzie aż tak, aż tak dobre. Dlatego, nawiązując do tego, co mówisz, bardzo mi się podoba tempo wydawania chłopaków przez planetę komiksów, bo on, oni cisną chyba co trzy miesiące kolejny tom, tak mniej więcej co trzy miesiące, więc no, nawet nie zdążysz zapomnieć, co było w poprzednim, a już masz kolejny, więc no. Dlatego chciałbym, żeby e, Bradl wychodził dwa razy w roku. No, oczywiście... To jest wiesz, takie marzenie i nie jest, o nie, przestanę kupować Bradla, bo wychodzi raz w roku. Raz tak. w roku. Nie szanujecie czytelniku, <głos> dranie. E, tylko no, fajnie by było, jakby wychodził dwa razy w roku, bo za każdym razem, to jak przeczytam ten tom i do tej pory każdy, e, każdy z trzech mi się podobał, e, to, to jednak ej, myślę, że jakbym miał kupić w maju kolejną odsłonę Bradla, to byłbym mm -hmm. bardziej zajarany niż znowu w Łodzi. No, masz rację. Ale wracając do Exo Manuara, bardzo fajne, lekkie science fiction w kosmosie, na, na innej planecie. Dużo bicia się po ryjach, ale też jest dobrze wpleciony jakby ta duchowość bohatera. O tym, że on chciał z tym zerwać i się zastanawia, czy jakby... To, że wojna go zawsze znajduje jest jego problemem, czy może problemem zbroi, czy problemem w ogóle wszechświata. Więc to mm -hmm. jest bardzo fajny, ten taki głębszy, filozoficzny zamysł komiksu, który tutaj Matt Kind podejmuje. O Macie, kańcie jeszcze dzisiaj <śmiech> będziemy rozmawiać. Tak jest. Natomiast um, ja jeszcze tak dopowiem, bo... Wspomnieliśmy już, że ukazał się Klaus. Jest zapowiedź kolejnych y, tomów z serii z Valianta, ale jeszcze czekamy na podwodnego spawacza i czekamy na Drakule. Więc kurczę, wszystkie jak dotąd zapowiedziane komiksy z Kabu to jest minimum minimum chce. A m, m, ma, w niektórych przypadkach to jest chce choćbym miał nie jeść. Więc, <suszy> więc naprawdę bardzo, bardzo fajny dobór oferty. No i oby tak dalej, oby tak dalej. I cały czas trzymamy kciuki za doktor Mirage. Tak, I dokładnie. Wind, I i, i, i dla... Fate, i wiele innych. I Britannia. Tak, ojej. Oh yeah. I dla e, różnego rodzaju hmm, kolekcjonerów, mhm. tak szukałem mhm. słowa, które nie jest obraźliwe, e, od boku te komiksy też wyglądają dobrze, wyróżniają się na półeczce, bo mają ładne kolorki. Tak jest. <coughs> Natomiast ja chciałbym teraz przejść do komiksu, który też został wydany oryginalnie w Stanach, natomiast też nie jest z Marvela, też nie jest z DC, też nie jest z Valianta, tym razem odchodzimy trochę od tego, przechodzimy do Dark Horse'a, ale nie jest to kolejny Tom Hellboya ani BPPO, jak to już zdążyliśmy was przyzwyczaić, a Lady Killer od wydawnictwa Scream. Wydawnictwo Scream. Pamiętasz przed nagraniem poprzedniego odcinka? Rozmawialiśmy, że... Wspomnieliśmy, że w sumie jakoś tak nie siedzi nam to wydawnictwo. To że... znaczy mają, e... mają bardzo fajną linię tytułów, mhm. ale niestety zawsze było coś ważniejszego od tego. Znaczy, no... A ty miałeś tam znaczy, obcego. W, w, tak, jednego obcego i w sumie trochę żałuję. Nie, bo, bo Generalnie chciałem powiedzieć tam, mm, jeśli chodzi o Scream, no to komiksy z obcym Predatorem mm, czy, czy Terminatorem, no jakoś to nie jest bardziej się jarałem tym lata, lata temu. Teraz jakoś to tam mnie nie rusza. Manara to jak doskonale wiesz, ja w ogóle za komiksem erotycznym jakoś szczególnie mocno nie jestem. Nie wiem, cykl o lotnikach też mnie w sumie nie porwał. No i tak generalnie wiesz, można popatrzeć te wszystkie jodorowskie i inne rzeczy, na które mnie po prostu nie stać, bo kurczę, nie, nie, jednak wydanie tam 200 czy 300 zł na kolekcjonerkę to jest jednak rzecz nie, nie na moją kieszeń. Póki co, może jeszcze kiedyś wygram tego Totka, ale zdarzają się takie rzeczy od Screamu, które naprawdę mnie interesują i Lady Killer tą pierwszy to jest właśnie jedna z nich. Mam o tyle dobrze, znaczy miałem o tyle dobrze, że te Lady Killer tą pierwszą miniserię znałem, orygin w oryginalnym wydaniu kiedyś mhm. miałem okazję przeczytać, więc ten, ten komiks polską edycję no nie kupowałem w ciemno, wiedziałem że jest to rzecz naprawdę fajna. Kolejny tom, który jest zapowiedziany na, na samym końcu, to już będzie dla mnie świeża, świeża rzecz, bo te, tej kontynuacji nie miałem okazji przeczytać. O czym jest Lady Killer? Lady Killer to opowiada o Josie Schuler, która w latach 50. ubiegłego wieku jest taką perfekcyjną panią domu. Zajmuje się dziećmi, zajmuje się mężem, jest miła, uprzejma, uśmiechnięta i w ogóle a tak naprawdę dorabia sobie jako płatna zabójczyni. No, pracę jak pracę. Tak, praca jak praca. Tak, czymś trzeba się zajmować w wolnej chwili, prawda? Jest to komiks, który tutaj bardzo fajnie właśnie splut ten wątek takiej rodzinnej sielanki, z, jakby to powiedzieć, z wykańczaniem złych ludzi bez zmrużenia oka. Um, I Joel Jones oraz Jamie Rich, czyli duet autorów te, te, tego tegoż komiksu um, pokazali fajną, taką właśnie dość nietypową bohaterkę, bo e, ta <ścoughs> Josie, ona jest, żeby to nie zabrzmiało jakoś głupio, nie mam naprawdę nic złego w tym momencie na, na myśli, jest kobietą i to widać nie, z, nie ze względów takich e, czekaj, zaraz, zaraz wytłumaczę co mam na myśli nie, nie, nie, nie ze względów cielesnych, tylko po prostu widzimy mm, kobietę, która jest dość delikatna, ona gdy jest na tych akcjach swoich i coś idzie nie tak, to to nie jest tak, że wyciąga bazukę z, z torebki i rozwala wszystko, tylko faktycznie widać, że o, poszło coś nie tak, nie planowałem, tego jest źle. I to, to jest taki komiks, w którym nie mamy po prostu żeńskiego terminatora. Bardzo. Tak, ale bardzo... przez to też chyba trochę... Y Wierzysz trochę w prawdziwość postaci. Tak, tak nie? właśnie. bardzo mi się to podoba, że co prawda wiem, że to jest główna bohaterka i w połowie komiksu nie dostanie kuli w łeb, ale po prostu bardzo mi się podoba to, że nie jest idealna, że ma te swoje słabości, że gdy na przykład wpada, em, em, musi walczyć wręcz, to, to jednak z, z mężczyzną to nie idzie jakoś szczególnie najlepiej, bo jest em, bardziej delikatna w, w takim sensie fizycznym I, i można się zastanawiać po prostu czy dostanie w łeb mocniej czy, czy słabiej. No, na takiej zasadzie, że to nie jest, tak, tak jak mówię, taki żeński Terminator i tak jak wspomniałeś, <śmiech> jest to takie bardziej realistyczne ujęcie. Bardzo mi się to, to spodobało, te, te przeplatanie się właśnie wątków agencji, zleceń, morderstw właśnie z tymi, z tą całą rodzinną sielanką też bardzo fajnie, fajnie wypadł, bo tą, tą bohaterkę naprawdę się lubi. Gdybym miał taką sąsiadkę, to bym jej naprawdę z wielkim uśmiechem, dzień dobry, mówił każdego dnia, a ona by mogła któregoś dnia przyjść i mnie po prostu od, odwalić i to jest win-win. Win-win dokładnie. No i pr Przepraszam. I, i, i, e, fabularnie no nie jest to nic tak na dobrą sprawę odkrywczego ale jest to taki fajny rozrywkowy komiks przy którym można się bardzo dobrze bawić ja, się, ja właśnie dokładnie w takim, w, pod takim kątem na niego patrzę nie jest to tutaj jakaś głębia większa ale, ale jest naprawdę fajną historią, sprawną, dynamiczną ma bardzo fajne tempo e, bohaterowie są naprawdę fajni zwłaszcza Teściowa głównej bohaterki, która ma tutaj taką dość marginalną rolę, ale za każdym razem, gdy się pojawia, to, to kradnie te dane sceny. Bardzo mi się podobają rysunki Jamie'ego Richa, które są takie bardzo mocno siedzące w tej stylistyce lat 50. ubiegłego stulecia. Kolorystycznie też fajnie to jest podkreślone, bo mamy tutaj różne miejsca, zarówno jest właśnie, zarówno jest właśnie ten, ten, ten dom, w którym jest główna bohaterka, ale też mamy na przykład nocny klub, jest ta agencja i to wszystko tak fa fajnie zostało zaprojektowane, pokazane. Jednocześnie nie, nie jest tutaj tak super realistyczny ten styl rysunków, ale pasujący do przedstawionych wydarzeń. No i generalnie okładka też jest super, jest no jest ideal, okładka idealnie zwiastuje to, co można znaleźć w środku. Nie kłamie, to nie jest tak, jak właśnie mamy niektóre okładki amerykańskich komiksów, które o, z, e, o, zapowiadają, obiecują nie wiadomo co, a tak naprawdę do danej rzeczy doszło gdzieś tam na drugim planie, na jednym kadrze. Okładka tego tomu jest naprawdę fajna. Rysunkowo bardzo, bardzo komiks mi siat. Fabularnie jest, jest spoko. Jest to jedna mhm. z tych rzeczy, które ja, ja bardzo lubię takie komiksy, zresztą chyba już nie, nie raz o tym wspominałem, że bardzo lubię takie komiksy, które mogę sobie um, po prostu, nie wiem, po ciężkim dniu w pracy przyjść, usiąść na, na fotelu, sobie przeczytać i, i poprawić sobie humor, a nie, nie wiem, na przykład zdołować się jakimś tu, turbo smutnym wydźwiękiem komiksu czy, czy coś w ten desen. Um, Lady Killer jest takim idealnym właśnie komiksem, który e, no jak ma się godzinkę wolnego czasu. Polecam jak najbardziej, zdecydowanie fajniejsza opcja niż większość amerykańskich komiksów dostępnych w języku polskim. No i nie jest też jakoś szczególnie drogi. Tutaj bardzo mi się nie podoba pseudo-taktyka Egmontu, nie ma ceny okładkowej na okładce. więc Nie, nie lubimy tego, pamiętasz jak kiedyś narzekaliśmy jak Egmont tego nie robił i bardzo się ucieszyliśmy gdy do tego wrócił. Tak, ale kiedyś też więcej kupowałem chyba stacjonarnie, wiesz? Mm -hmm. No w sumie kiedyś to, kiedyś to się chodziło do tych sklepów, no i mago. ach, no zawsze w sercu. No ale wiesz, nie, i tak nie ma źle, mamy komiksiarnię mm -hmm. w Katowicach. No, koniec. Nie, a to się nie otworzyła, czy otworzyła się Nie wiem, w tych, w tych rejonach Katowic już dawno mnie nie było. Mm. No ale tak, wracając do Lady Killer, fajna, taka rozrywkowa. No jest tej... na Kochanowskiego to nawet obok komiksiarni prawie. Żeby... Okej, okay. no te, w tych rejonach Katowic już dawno nie byłem. Jest do 20 typie. Kurczę, to jedziemy. Dziękujemy za uwagę. <głos> <głos> jedziemy. Ja ta. Lady Killer, fajne, polecam jak najbardziej. To jest już rzecz, która została wydana chyba we wrześniu? Nie jestem do końca pewien, ale no, oczywiście jak to ja musiałem trochę pozwlekać, żeby go kupić. Bardzo jest fajnie wydany ten komiks. On oczywiście jest trochę droższy niż DC Odrodzenie Marvel Now, czy nawet te rzeczy z Warianta, o których było wcześniej wspomniane, ale też to widać, że jest dużo fajniej wydany. Miękka okładka, ja ze swojej strony polecam, czekam na tom drugi, a jeśli chodzi o tak, tak słowem zakończenia, no wydawcą oryginału z Dark Horse. Kolejna fajna rzecz od Dark Horse'a na naszym rynku się ukazała. Patrz Hellboy, Hrabstwo Harrow, Czarny Młot, um, Brixland, no tych rzeczy, mm -hmm. z, teraz Lady Killer. No tych rzeczy z Dark Horse'a naprawdę coraz więcej u nas fajnych wydanych i oby, oby, Czekamy tak, dalej. Na... tak, oby, oby mm -mm. ktoś wreszcie. Mm -mm -mm. Dobra. Dobra. Co ty tam teraz masz? Teraz mamy. Y Zina. Jest to zin pod tytułem Pasażer. Autorzy Tomasz Kątny, Scenariusz. Jakub Babczyński, Rysunki. I stary, ja jestem rozwalony. To, jak to jest narysowane, to jest wow. Scenariusz. zacząłem od rysunków. Scenariusz też bardzo mi się podobał, jest bardzo przemyślany i jak to z inami powiem coś, to zaspoileruję. Mhm. Dlatego pozwolę sobie przeczytać to, co mamy na końcu komiksu na okładce, więc mogę, mhm. pozwolę sobie. Jesteśmy zamkniętą społecznością, do której niełatwo dołączyć. Ktoś za kogoś, nie inaczej. Nie przepadamy za obcymi, dlatego nie dopuszczamy ich do siebie. Troszczymy się o swoich, pomagamy kiedy trzeba. To i owo możemy ułatwić, to i tamto możemy zamieść pod dywan. Ale tutaj też czasem trzeba się poświęcić, dać coś od siebie, pokazać, że panu zależy, historia pewnego rejsu. I więcej o scenariuszu nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje. Natomiast mogę powiedzieć, że jest bardzo fajnie zaplanowany świat, który przedstawia na tych, przepraszam, zaledwie kilku stronach, mhm. nawet nie wiem ile jest stron stary, e, ileś. Jak jest Zinowo, więc niedużo. Natomiast e, świat wydaje się e, bardzo ciekawy, i główna postać, która tutaj przewija się przez komiks. Y, wydaje nam się, wydaje nam się Andrzejowi. No, ja jeszcze nie przeczytałem tak. e, Dokładnie, e, ba, bardzo, bardzo ciekawa. E, I Non stop cię zachęca do czytania tego, co jest dalej. Natomiast e, narracja jest pięknie uzupełniona narracją. E, wizualną i tutaj muszę ci powiedzieć, że już drugi kadr i byłem kupiony, mhm. bo zrobienie, m, pokazanie stołu jak grają załóżmy w pokera e, i pokazanie to z perspektywy takiej, że część postaci zasłania nam stół, ale są krawędziami kadru, to e, Pamiętasz jak mówiłem, że czasem mam przy filmach tak, że nieważne jak zły byłby film, jest jedna scena, która mi się podoba. Mhm. I ja jestem kupiony i mogę ją wspominać przez cały czas. Tak było susać skład i obracaniem ręki przez Enchantress. To było kosmicznie dobrze nakręcone. Mhm. I nawet gdyby ten komiks później był kiepski, to, to już by mi się podobał. Natomiast później jest ciągle lepiej i lepiej i lepiej. I to jest taka tendencja wzrostowa. Tutaj rysunki Kuby Babczyńskiego. Na su super poziomie. E jako juror nie mogę mówić różnych rzeczy, natomiast mam nadzieję, że komiks zostanie zgłoszony e do Złotych Kurczaków. No to ja jako nie juror mogę powiedzieć, że Łukasz Mazur, zdaje się powiedział, że jest to faworyt wręcz do Złotych Kurczaków w kategorii rysownik? Czy A, tak, czy czy coś na Napisał jakoś, że to jest na najlepszy, najlepszy Babczyński mhm. e i że murowany Złoty Kurczak. Jest to na pewno jeden z najlepszych zinów, jakie w tym roku miałem w rękach. Zwłaszcza jeśli chodzi o ilustrację, całość mi się bardzo podobała i też czytając, to chyba największy plus zinów zdążyłem go przeczytać 8 razy. Za każdym razem możesz znaleźć jakiś mały szczegół, który ci uzupełnia tą historię jeszcze bardziej. I to zarówno w rysunkach, jak i w scenariuszu te nowe, jakieś malutkie wąteczki mhm. się, się pojawiają. Bardzo fajnie przemyślany. Tomasz Kątny w tym roku w ogóle szturmuje, mhm. bo trochę jak Jeff Lemir w Stanach. Ciężko jest znaleźć coś, czego Tomasz Kątny nie robił. To zaraz przejdziemy A do kolejnego. Właściwie dokładnie. Zaraz też będziemy o jednej rzeczy rozmawiać. I to jest naprawdę... Bardzo udany zin. Z dostępnością kontaktowałem się bezpośrednio z rysownikiem, ponieważ przegapiłem go w Łodzi. Aż ty. Nie wiem, nie wiem jak nawet. Znaczy, no wiem jak. Najwidoczniej byłem za mało uważny na stoiskach, jak, jak byłem. No, aż nie było... Spoko, nie się już mam listę zinów, których przegapiłem, których nie zleciłem ci przywieź mi. Więc no ja naprawdę się starałem ale nie. Ja, to ja, jest najdziwniejsze ja, ja absolutnie ci wierzę, tylko po prostu na przykład był zin, który był dostępny e, tylko w plecaku autora, który sobie chodził po, po Atlas Arenie e, i to, to, to też kolornej planety nie kupiłem ale tak, to... właśnie. albo na przykład był zin chyba oh, e, w, chyba ojejku, tej, tej osoby Jarosława i Cymonta mhm. e, która kręci filmiki na, na MFC, no to zdaje się, że ten zin był na stoisku Gildi albo gdzieś na jakimś jednym stoisku, nie, nie na wiesz. Straszne jest to. Nie, czy... na, nie na magicznym krzesełku zinowym, tylko na jakimś konkretnym stoisku. Po prostu. E, nie wiem, czy było stoisko stricte to zinowe, co było rok temu. No ja też nie wiem, niestety. Tak, no wiem, że nie wiesz, ale w, wiesz, straszne jest to, że jesteśmy. Myślę, że jesteśmy w miarę zorientowani w temacie, a ile rzeczy przegapiamy. No Ja też zaraz powiem o rzeczy, które, którą wcześniej przegapiłem. Dokładnie. Mhm. Tak czy siak wracając do y, pasażera i podsumowując, y, świetna robota duetu twórców. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mam nadzieję, że uda się komuś to jeszcze kupić. Właśnie <coughs> pamiętasz ile, ile zapłaciłeś mniej więcej? Chyba 15taka mhm. i wysyłka. No, z, zinowe ceny to były, więc y, ca, cały czas bez dramatu, bardzo fajnie wydana. I no ma się odczucie takiej. No na, gil sztuki. na gildii pasażer jest niedostępny w chwili obecnej. No to w takim razie starajcie się. Mm -hmm. Jeździcie na festiwale i szukajcie dwa razy na każdym stoisku wszystkiego, czego się da. Ewentualnie piszcie do autorów może jeszcze. <śmiech> może jeszcze mają. Może jeszcze coś tam im zostało. No a skoro już jesteśmy przy Tomaszu kątnym, to przejdźmy do wydziału siódmego zeszytu pierwszego. Tak, a zeszyt drugi lada dzień. Tak, zeszyt drugi lada dzień. Właśnie też już patrzę, jest zapowiedź na, na Gildim. Bardzo fajna okładka ta pierwsza. Zawsze obie okładki tego drugiego, ta, ta, drugiego e, numeru mi się podobają, ale tym ta razem... Ta wariantowa, którą Grzesiek Pawła rysuje jest super i bardzo ładnie też wygląda e, pokolorowana, ale ta pierwsza tak, też, też ma coś w sobie. No kurczę, bo y, pierwszego numeru wydziału siódmego, y, o którym zaraz będziemy troszeczkę więcej mówić, no z tego co pamiętam, ty masz y, ten wariant pierwszy, prawda? Ten podstawowy. Tak. Ja sobie z kolei szarpnąłem się normalnie i nagle sprawiłem sobie okładkę B, bo mi się bardziej podobała. I ją ci nawet prawie kupiłem, Aha. ale tam się podziały dziwne rzeczy, których ja nie zauważyłem, no. Okej, okay. no nieważne. W każdym razie okładka B koniec końców trafiła w moje łapy. Wszystkie... I była też okładka blankowa. Tak, tak to zawsze chciałem się powiedzieć nie. właśnie wszystkie trzy warianty okładkowe pierwszego zeszytu wciąż są dostępne na gildii. Wariant podstawowy 1050, wariant B 1350, wersja blank 18 zł. Natomiast sama seria. Tutaj za scenariusz pierwszego numeru odpowiada właśnie Tomasz Kątny. Rysunki Grzegorza Pawlaka. Natomiast jeszcze tutaj bardzo mocno działa Marek Turek, który jest pomysłodawcą, współautorem tego, tego cyklu i też zdaje się kolorował. No, udzielał się kolorystycznie przy, przy tym pierwszym zeszycie. Ja mam takie odczucie co do debiutu tej serii, że no, no to nie jest oczywiście żaden zarzut, ale no trudno mi jakoś pozbyć się tych skojarzeń z BBPO. Nie wiem czy te, te hmm, hellboyowe. Czemu, czemu mi się zaraz jakoś kojarzą wszystkie rzeczy, które mają wiesz... Znaczy wszystko, co ma okultyzm i e, służby, tak, które się tym zajmują są hellboyowe. Dokładnie, od razu jakieś skojarzenie takie idzie, ale, ale bardzo, bardzo fajnie. I, i tak, ten, tak, ale też nie, nie można powiedzieć, że to jest e, kalka hellboya e, czy, czy BBPO. Jest now podobne, bo jakby spełnia dokładnie ten sam klimat, ale na szczęście nie dzieje się w Stanach, tylko no zobacz, w sumie Hellboy to na całym świecie siedział praktycznie. Och. I nie tylko na świecie. Mhm. Natomiast no, dzieje się w Polsce i jakby w takim okresie... W którym dużo rzeczy można było ukryć. Mhm. Więc e, idealnie do tego pasujące. Tak, ponieważ wydział siódmy to jest ta, nowa tajna jednostka w ramach struktur SB powstała w 1962 roku i pierwszy zeszyt tak, no jak to pierwszy zeszyt serii przedstawia nam bohaterów i daje tam jakąś historię, ale podejrzewam, tak, ale też że bez dopier... takiego srakiego originu, który tak, jest całkowicie niepotrzebny. Tak, ja, ja podejrzewam, że dopiero od zeszytu drugiego, tak na dobrą sprawę, rzecz się rozkręci, ale ten pierwszy zeszyt był całkiem zachęcającą lekturą do tego, żeby mhm. skusić się po, na, na ciąg dalszy. I jakby nie patrzeć, jest to częściowo Powrót z Tak, tak. A za zeszytówkami nieraz e, ludzie dość mocno płaczą, co czas. Tak, to teraz kupować, czas. Wydział 7, żeby później nie było narzekania. Mm -hmm. Nawet niedawno na jednej z grup komiksowych widziałem właśnie takie, a, można powiedzieć, utarczki słowne dotyczące Wydziału Siódmego właśnie na, na zasadzie takiej, że e, znaczy Wydziału Siódmego e, raczej chodzi o zeszytówki ogólnie, że znowu był temat, że zeszytówki, wróćcie i w ogóle. I, i jedna z osób stwierdziła, no ale kurczę, o co chodzi? Idziesz do Empiku a tam tak, Wydział Siódmy e, wznowienia Klo, Klosa? Od, od On Grysa? Żbika. Żbika. Znaczy Wydział 7 też jest od On Tak, tak, tak jak najbardziej. Są, są tam komiksy. Te Gwiezdno Wojenne od Tegmontu wiadomo, że idzie tam dostać. Znowu uciekło mi nazwisko Jakuba Kijuca. Te zeszytówki można tam dostać Wojenną Odyseję Antka Srebrnego, znaczy teraz już raczej nie, bo, bo to komiks ukazywał się jakiś czas temu, ale generalnie tych zeszytówek nawet troszeczkę można było w Empiku dostać, więc oczywiście wiadomo, że jak dużo osób ma na myśli, mówi zeszytówka, to ma na myśli amerykańska zeszytówka, to myślę, że tego się już nie doczekamy raczej, No ale nie, nie ale można też... powiedzieć, że niczego nie ma i Wydział Siódmy jest taką kolejną rzeczą zeszytową, która, która, się, która się ukazuje i jest właśnie jak najbardziej, jak najbardziej dobry. Podoba mi się pomysł na to, żeby, oczywiście o ile czegoś nie przekręcam, żeby każdy numer rysował ktoś inny. W pierwszym zeszycie mamy właśnie Grzegorza Pawlaka, w kolejnym będzie Krzysztof Budziejewski i, i pomysł na Wydział Siódmy jest taki, żeby to się ukazywało co trzy miesiące. Ja w takiej formie tą serię w chwili obecnej jak najbardziej kupuję. Ten pierwszy zeszyt, tak jak wspomniałem, no, no, nie, nie zachwycił, ale też nie, nie znudził, nie zażenował, nic z tych ale rzeczy. Ale też jak... jest taką idealną rzeczą z kiosku, Tak że tak, jak dokładnie. będzie, to kupię, przeczytam, nie mm. będę żałował. Dokładnie. Rysunkowo było bardzo fajnie, scenariuszowo też jak najbardziej. Wydaje mi się, że... Ten młody, nowy członek Wydziału Siódmego. On tam, myślę, coś tam w tych kolejnych zeszytach będzie wokół niego jakaś, jakaś większa intryga. To scenariuszowo też jest fajna rzecz, że jakby poznajesz cały Wydział e, oczami kogoś, kto jest tam nowy, bo mhm. jakby to byli tylko starzy wyjadacze i tak musiał. Jakby tłumaczenie tego byłoby głupie, bo mhm. oni przecież i tak już to wiedzą. A jeśli to jest ktoś nowy i coś trzeba mu wytłumaczyć, to i tak jako czytelnik poznajesz to od razu. Mhm. Więc to zawsze dobrze działa i tutaj też to po prostu działa. Tak i też właśnie to osadzenie całej historii w konkretnym okresie czasowym. No, bardzo mi się podobało to, co było na samym końcu zeszły te takie teczki, te materiały dodatkowe. To też bardzo fajnie podbijało klimat. Ja jestem na tak, jak najbardziej. Dwójeczkę sprawdzisz? Jak najbardziej, ja już czekam, ja, aż będzie oficjalna zapowiedź, to sobie do z, do, a, do zamówienia do zamówienia na gildii sobie wrzucę. Na gildii na razie jest napisane tak, grudzień. Zapowiedź jeszcze jest niedostępna. Tylko cały czas się zastanawiam, który wariant układkowy kurczy, jednak. Ja chyba cover A przytule. Jednak. No może ja jednak ten B w takim razie, no zobaczymy, Znowu? zobaczymy jak to będzie. Wydział siódmy dajemy okejkę okay jak najbardziej i czekamy ob oby tak dalej. No i bardzo cieszy że jest to takie, mm, oczywiście bez, bez urazy dla wydawnictwa Sol Invictus, ale jest to takie naprawdę konkretne podejście do zeszytówek. I czy mamy bardzo mocno kciuki, bo, bo Sol Invictus, Liz, mm -hmm. zgroza i te, te incognito i tak dalej. No, nie, wiesz, nie szarpnęli się nigdy na dystrybucję empikową. I znaczy, to... oczywiście jak nie trzeba kupować w empiku, to nie tak, kupujcie tak, w empiku. Wi wiadomo, też powiedzmy, to jest moja, moja opinia, nie, że tam jakiś Ale masz fakt nie większą sz szansę na przypadkowego klienta. Tak. Tak, znacznie. Tylko e, wracając do Solin i to, to jest taka moja opinia, nie że jakiś fakt i będę go bronił do upadłego, po prostu czytając rzeczy od nich, wyda, wydawało mi się, że jest to takie bardziej... Tak, bardziej wiesz o, rysujemy sobie, o, jest fajnie, a nie taka profesjonalna full-robota. A przy Wydziale Siódmym mi się, mam, mm. mam wrażenie jednak e, troszeczkę inne. To znaczy, kurczę, wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo nie mam takiego wrażenia z Sol Invictus, mhm. że widać na pewno, że było robione dla zajawki i z, I, i z pasji. Jak, jak najbardziej. I to za zawsze, zawsze będziemy zresztą obaj szanować. Mhm. Ongryz jest już pewnego rodzaju wyjadaczem, jeśli chodzi o bycie wydawnictwem, mhm. o, o wydawanie naszych. Pierwszych polskich artist edition można mówić mhm. e, wznowień różnego rodzaju klasycznych polskich komiksów e, to, to chyba wielkie doświadczenie. A w Solim Victus pasja do wydawania komiksów i chęć po prostu e, puszczania towarów w obie no, mhm. grany jakby mi to wyłapało na czymś to. No. <grych> e, no, ale to tak, tak. Jest, jest, jest fajne, ale mhm. też z, zawsze jest dostępne na festiwalach i chyba jednak odbiorcami Sol Invictus są bardziej już osoby w jakiś sposób zainteresowane komiksem. Jej. Czy Empik by pomógł? Ze sprzedażą pewnie tak, natomiast czy finansowo by na tym ktoś wyszedł dobrze? No nie wiem. Mhm. Więc w przypadku wydziału siódmego no, e, liczymy na to, że MPK ich nie zje, ani nic z tych rzeczy. No, wydaje się, że mm, ogarnięte osoby za tym siedzą, które wiedzą co robią, więc, więc wydaje się, że kolejne numery będą się ukazywać. Cie cieszy, cieszy fakt, że coś takiego powstało i kibicujemy jak najbardziej. Tak. I wracamy do Mata Kanda. i do Graskings. Tak jest. To znaczy nie wracamy do Graskings, tylko zaczynamy o Graskings. Mm -hmm. I co mogę o tym powiedzieć? Widzieliście jak to jest zilustrowane? Tak. Tyler Jenkins. Facet, którego poznałem przy okazji pewnej serii Simicu oczywiście. Mm -hmm. Peter Panzerfaust. I to było, mm -hmm. to było już wtedy wow, a tutaj, tutaj jest dużo fajniej. Mm -hmm. um, pamiętam, że kiedy, od, kiedy brałem ten komiks od ciebie, um, mówiłeś, że Szkoda, że wyszedł tak blisko Brixland. Mm -hmm. Rozumiem czemu tak twierdzisz. Bo jakby e, nie sam scenariusz stricte, ale jakby trzon historii. Jest, jest bardzo zbliżony. Jest rodzina, która rządzi pewnym terytorium, pe, pewnym terytorium mm -hmm. e, i to jest jakby e, cała część wspólna tych dwóch komiksów. Brixland jednak Trochę ta rola kobiety jest waż, ważniejsza i jakby według mnie to społeczne rozegranie mhm. z tym. Natomiast tutaj no historia się toczy zupełnie inaczej. Jeden z braci podnosi się z własnego kryzysu, a przez cały komiks praktycznie się z, nie, z, z niego podnosi. Jest też bardzo ładnie zaznaczone. To, to jest w ogóle taki pięknie zaplanowany pierwszy tom, bo mamy zaczęte wszystkie wątki, ale nie zostawione jakby w jeden sposób, tylko mhm. mamy te właśnie różne nitki, które idą i później jest wydarzenie kulminacyjne, które jakby wszystkie te postaci chcąc, nie chcąc nam wiąże ze sobą i no nie mogę się doczekać drugiego tomu tak naprawdę. Oprócz tego, że jest naprawdę przepięknie zilustrowany mhm. i nie wiem czy w oryginale też był wydany w tak dużym formacie, ale to jest duży format. Cholera wie, prawdę mówiąc, bo wiesz, wydawcą, w, oryg... boom, wydawcą w oryginale było Boom Studios i wszystkie moje komiksy z Boom Studios, jakie kiedyś mi się zdarzyło kupić, przy czym podkreślam, od dobrych paru lat nie kupiłem nic nowego od Boomu, no to są normalnie wydane. Inna rzecz od Boom Studios w ofercie Non-Stop Comics, czyli Giant Days też jest wydany całkowicie standardowo. Mm -hmm. Natomiast Grasking, King, wielki format, twarda okładka tak. Tak? i kurczę jest takie... Wow. I, I zasługuje na ten wielki format jak najbardziej, bo te rysunki robią gigantyczne wrażenia. Ta, ta zabawa jakby plamą tuszu, można powiedzieć, która tam jest. No na, na, Naprawdę, gra, graficznie mnie zmiotło. Ja, jak to czytałem. Historia też jest na dobrym poziomie. Matt Kind jest takim stabilnym scenarzystą. Mm -hmm. Bym powiedział, że raczej jest ok, O ile się nie weźmie za coś z lisi bo miał, tak, miał, no miał, krót, miał, miał, kró, miał krótki udział w DC Comics i co, co on tam zrobił chyba, chyba Suicide składał jakieś parę numerów z tego no, nic co byłoby warte zapamiętania tak, na z tego New, New 52 wtedy on tam miał takie krótkie udziały i to było, to było słabe to było strasznie słabe no a mm, mamy właśnie Graskings od, od niego jest fajne, z EXO y, Manowar. Ja cały czas tak po cichu, po cichu bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ktoś się odważył i wydał jego rewolwer dla Vertigo zrobił. O, to jest spoko, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ktoś się odważył wydać Mind MindMGMT, które wydał Dark Horse, jego mhm. autorstwa, e, całkowicie jego autorstwa, bo on tam i pisał i rysował. Jest to graficznie ciężka rzecz, to jest taki Jeff Lemire, tylko jeszcze bardziej na, na odje, w, odjechanym, w odjechanym znaczeniu tego, tego stylu. No ale jest to też zarazem strasznie dobry kombis. no Trzymam kciuki. Na razie mamy Graskins. E, tak, ale jakby nie patrzeć, Madkind też w DC trochę maczał palce w Sweet z Jeffem Lemirem. E, Preludium, znaczy wstęp do Lost Trials. Mm -hmm. i o taksidermiście historyki. Okej. Okay. Ukryte rzeczy. Ja, <laughs> rzeczy. No ale był też Frankenstein, Agent of Shade, gdzie pisał 0 i od 10 do 16, czyli wtedy kiedy seria się stoczyła, bo początek Frankensteina i Agent of był, był, ta, no, był bardzo fajny. Natomiast w, w Valiance, mm. znaczy nie wiem, czy jest w Valiance coś, czego on nie pisał, bo Unity on robił, Raya, oh, Raya, też fajna postać. Mm -hmm. Raya robił e, Ninjaka, no i teraz Exo Manowara. No sporo tego narobił. Sporo, tak. No i jego, um, jego dorobek w Dark Horse też jest całkiem, całkiem. Uh. A w Marvelu robił Spider-Man, w Marvel Knights. Było to lata temu musiało być. 2014 4 lata. Aha, no to, to, to musiała być jakaś rzecz, która mi kompletnie umknęła. No widać co, miała pewnie powody. To, <grym> to, co mnie jakoś szczególnie nie dziwi z drugiej strony z tego co wyczytałem, Grasking zamyka się w 15 numerach. Czyli będą trzy tomy. Mhm. I taka ciekawostka, bo pierwszy tom zawiera 6 numerów, drugi będzie zawierał 5, a trzeci 4. Więc y, można się liczyć ze spadkiem objętości z tomu na tom. Natomiast no, ja przeczytałem, owszem, Grass i no, mogę się podpisać pod tym, co ty powiedziałeś. No, graficz, graficznie super, e, fabularnie troch, troszeczkę momentami się zlewał z, z Brixlandem, ale ja na. Nawet... Ale to, to jest właściwie problem chyba przeczytania tych komiksów obok siebie. O, obok siebie to tak. jakby zacząć czytać mm -hmm. Southern Bastards po skalpie. Tak, to tak. byłoby... Oh Aaron, wziąłbyś o czymś innym tak mhm. naprawdę. A jak czytasz to jakby w pewnej odległości, mhm. to, to jest super. I i czwarty tom Bękartów z południa lada moment odmuchy. <grym> to tak, to, to też. Ale no jest, są faktycznie podobieństwa z Briggsland, ale to jest chyba... Chyba tak, że teraz to jest ciekawy temat. Po mhm. prostu jakby taka... Pewnego rodzaju autonomia i walka z systemem, który próbujecie stłamsić. I jest, jest świetnie napisane. Także, mm -hmm. jeśli czytaliście Brixland i chcielibyście coś lekko, znaczy, coś zahaczającego klimatem, mm -hmm. to spróbujcie Gra z Kings. Moim, i... moim zdaniem to jest najlepsze od Bri Brixland. mi też się bardziej podobało, szczerze no. mówiąc. Także tego. Tylko wiesz, to jest kolejność wyjścia, tak samo mm -hmm. jak było kinowo jak wyszedł Ride, mhm. ten y, indonezyjski film o biciu się po mordach, mhm. e, gdzie była fabuła, że oddział policji wkraczał do budynku, a później nie dało się z niego wyjść i właściwie tylko główny bohater musiał ich wszystkich tłuc. Mhm. E, i Świetny film. Jest wspaniałym filmem, mhm. ale jakoś chwilę później wyszedł Dread, który fabułę ma bardzo podobną, tylko tam od początku jest głównie je, je, jedna postać. I jakby to przyćmiło Ride. Raid miał lepsze sceny walki zdecydowanie, bo był po prostu filmem kopanym. Mhm. Dread oczywiście jest wspaniałym filmem, bo jest takim Dreadem, na jakiego zasługujemy. Tak. I którego nie dostaniemy kontynuacji. Być może coś tam no. delikatnie, ten, ten miniserial który Ale tu, jest planowany. Tutaj jest według mnie podobnie w, w wydaniu w Polsce Brixland i Grass Kings, mhm. że to jest bardzo blisko siebie tematycznie, mimo że obie pozycje są naprawdę dobre. Odrobinkę żałuję, że nie mamy tego egzemplarza tutaj gdzieś pod ręką. Ja ci go zaraz przyniosę. Okej, okay, bo, bo coś mi się wydaje, nie, nie musisz iść, ja sobie to zaraz sprawdzę, ale coś mi się wydaje, że um, okładkowo ten komiks jest śmiesznie tani. Jak ja w, w ogóle chyba jakieś 5 dych kosztuje, ale jak, jak jak jest na twoje... taką cegłą. Mhm. Gra Kings, już, już sobie to sprawdzam. Właśnie pamiętam, że gdy mm, miałem ten komiks w dłoniach i mówię kurczę, jakie to jest wielgachne, jakie to jest ogrom 52 zł cena okładkowa. Mm. Rzecz to jest komiks, którym można kogoś zabić i ten komiks się nie uszkodzi. <grych> więc, więc naprawdę super. No i czekamy na kolejny tom, kolejny fajny, kolejna fajna rzecz od Non Stop Komiks. I, I tłumaczone przez e, Grzegorza Drojewskiego, mm -hmm. e, który sobie świetnie z tym poradził. Tak jest. E, część Zlinowa powraca, ponieważ... E, Mam tutaj dwa Ziny z. Swoją Be, drogą Grzegorz Drojewski jest głosem Robina w Tin Go. O kurczę. I był głosem blue w domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Lubimy go od teraz jeszcze bardziej. 10 na 10. Będziemy do... forsować. Dokładnie. E, co do Zinów, e, trafiły mi się. Zupełnie przypadkiem mi się na Facebooku wyświetlił post z fanpage'a, którego wcześniej w ogóle nie znałem, rafineria Comics, tak się nazywał. Ech, nazywa się zresztą dalej. Nad, e... Wyjątkowo nie skasowali czegoś, bo Tymczyński zaczął czytać, jak to jest zazwyczaj. Ale, ale dajmy temu czas, polubiłem dopiero dwa tygodnie temu. Ech, w każdym razie e, ten post, który mi się wyświetlił, był informacją o drugim wydanym zinie przez Raffinerię. I e, chodzi o walki robotów kontra płonące książki. Wcześniej był wydany zin odpady zmieszane, o którym coś tam słyszałem, ale z jakiegoś powodu tylko na tym zasłyszeniu się skończyło, więc stwierdziłem, a w sumie czemu nie. Kliknąłem sobie na, na link jeden, drugi zostałem skierowany na serwis aukcyjny na A i okazało się, że oba ziny są po dychu. Więc 20 zł plus koszta wysyłki w sumie zapłaciłem 25 zł, a Andrzej potwierdzi, jak te, ziny, jak te ziny są cholernie ładnie wydane, to jest niemożliwe. Jest gruba okładka, gruby, fajny kredowy papier. One są dość obszerne, ponieważ to nie jest taki powiedzmy typowo zinowy format 12-16-20 stron, tylko tutaj jest naprawdę tego sporo. Ehm. Tak na oko odpady, odpady zmieszane chyba mają 40 stron, nie, nie będę tego dokładnie liczył, walki robotów kontraponujące książki mniej więcej tyle samo. I um, pierwszy z nich, czyli odpady zmieszane to jest um, zbiór wybranych pasków, które ukazywały się wcześniej na fanpage'u raffinerii publikowane w latach 2016-2018 no i okazuje się, że na Facebooku sobie od dłuższego czasu hasa radośnie webkomiks, który jest naprawdę świetny, a ja o nim nic wcześniej nie słyszałem i e, powiem Ci tak, że jest to komiks, który mm, strasznie mi siedzi pod kątem absurdu. Jak wiesz, ja im bardziej coś jest absurdalny, tym bardziej to lubię. Dlatego mieszkamy w Polsce. Dokładnie tak. I po prostu no te odpady zmieszane, praktycznie każdy pasek kolejny, bo to są, te, znaczy pasek, nie pasek, bo to są na całą planszę. Czyli plansza za planszą. Tak, plansza za planszą. No po prostu... Śmiałe, śmiałem się strasznie momentami, nawet jeżeli mamy typowo żart o gołej dupie, który i tak jest narysowany przez e, autora w taki sposób, że, że to jest naprawdę bardzo fajne. Tutaj autorem jest Rafał Szkubel zarówno pierwszego jak i drugiego z wymienionych komiksów. No i odpady zmieszane, m, skoro jest zbiorem wybranych pasków komiksu rafineria, no to mam szczerą nadzieję, że pojawi się jakiś tomik zeszycik drugi, ponieważ no to co ukazało się tutaj, jest no jest, jest zabawne, jest, jest bardzo fajnie narysowane, jest bardzo pomysłowe i w dobie, nie wiem, strasznie, strasznie dużej popularności takich rzeczy jak na przykład Andrzej rysuje, czy coś w ten design to, no, nie ja, to, to no ta rafineria to jest rzecz, która powinna być zdecydowanie bardziej rozpoznawalna niż jest. No więc mam nadzieję, że jakieś tam chociaż parę lajeczków y, po, po tych słowach moich tam spłynie. Natomiast drugi, ten świeższy zin, czyli walki robotów kontra książki, to są mm, dwa, to jest zbiór dwóch komiksów, które powstały podczas 24-godzinnego maratonu rysowania komiksów. Jeden w 2016, drugi w 2018. Y, I... Jeden z, pierwsza z, z historii nazywa się Galaktoboty i opowiada o e, odległej przyszłości, gdzie grupka trzech kumpli udaje się na galę hmm, czegoś w stylu KSW, tylko z robotami w roli głównej i generalnie cała historyjka jest właśnie, przynajmniej ja, jak dla mnie, taką jedną totalną beką z tych e, walk e, gal, e, sztuk walki, gal, e, konfrontacji sztuki walki jak to się. albo kompromitacja w no, zależności no to dokładnie tak ale generalnie mamy tutaj takie obśmianie tego, te, tego tych wszystkich wydarzeń to w taki fajny pomysłowy sposób. Natomiast biblioteka ze znakiem zapytania na końcu jest opowieścią o mm, osobie która trafia do czegoś co miało być biblioteką a tak naprawdę w środku nie ma żadnych książek i wszyscy mm, mają na tyle bogatą wyobraźnię, że nie potrzebują książek, by je, by je czytać. I e, o ile początkowo mamy takie what the fuck, to później zaczyna się robić jeszcze dziwniej i to jest właśnie cudowne w tym, w tym komiksie. Kolejna taka bardzo pomysłowa e, historyjka, która pomimo swojej no niedużej dość objętości, to jest dosłownie 20 stron coś około, no jednak dwa, cztery... Tak około 20 stron musiałem to na szybko przemieścić no, no ma swój początek, środek, koniec, ma taką puentę dość fajną i zaskakującą No tylko mogę się nachwalić, rysunkowo jest, jest spoko, nie jest to nic w kolorze Ale tego koloru tutaj totalnie nie brakuje Styl rysunku taki dość mocno kreskówkowy, ale, ale mi też, też całkiem siad. Za same pokłady absurdu i takich fajnych, świeżych, nie, nieoczekiwanych pomysłów jak najbardziej ogromny plus. Niestety w chwili obecnej z tego co mi wiadomo odpady zmieszane są już niedostępne. Oczywiście można się zgłosić na e, facebookowym fanpage'u rafinerii. Jest e, link w opisie na, na Facebooku hotlink e, i można zapytać autora. Ale z tego co widziałem to e, na na, w, w momencie, w którym kupowałem te ziny to odpady zmieszane to była już końcówka nakładu, ja zdaje się kupiłem przedostatni albo trzeci od końca egzemplarz, ale może coś tam jeszcze e, zostało walki robotów, kontraponujące książki są dostępne, e, autor jest obecny w, w teraz przez weekend na Pasja Minikon. Co prawda słyszycie ten odcinek przynajmniej w niedzielę, więc Minikon się już dawno skończył, ale tak w ramach informacji e, można, można zajrzeć na Facebooka, zapytać. No, no zadyszkę naprawdę warto, zwłaszcza, że jest to nie tylko fajny, fajny, zabawny, pomysłowy, zaskakujący, ładnie narysowany komiks, ale też jest cholernie dobrze wydany. I czekam na więcej od rafinerii. Lajk like poszedł, łapka w górę jest, zasubskrybowałbym i czekam na kolejne rzeczy. Dobra, to teraz przechodzimy sobie do czego? Przejdziemy sobie do, znowu do Polski. Mhm. I przejdziemy do całej serii Postapo, o której wspominaliśmy przy odcinku, chciałem powiedzieć zimowym, mhm. tak, zinowym, mhm. który nagraliśmy po, po MFC. Wtedy, recenz znaczy, recenzowaliśmy. Wspominaliśmy o: to nie jest kraj dla starych bogów. Scenariusz to był oczywiście Daniel Gizicki i rysunki do obu tych historii, jak zrobiła Joanna Karpowicz. Mhm. I po tym, jak scenarzysta dowiedział się, że nie czytaliśmy wcześniej, Pozdapo to nas zaopatrzył, za co serdecznie dziękujemy. Tak jest. I trochę szkoda, że póki co inne osoby nie będą mogły za bardzo się z tym zapoznać, mhm. ponieważ te części są niedostępne. Tak jest. Mamy nadzieję, że noży celuloza. To wznowi. To, to wznowi, bo to są naprawdę fajne historie, do których można wrócić. Ukazały się trzy części, albo właściwie powinienem powiedzieć dwie części i antologia, ponieważ w dwóch pierwszych komiksach nienormal, nienormalna normalność oraz najpierw słychać grzmoty cały czas śledzimy przygody Marcina Tramowskiego mhm. i jest to chyba mam podobne odczucia jak dzisiaj mówiliśmy o wydziale siódmym. To jest taka rzecz, która y, nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia, ale na tyle się przywiązujesz do bohatera, że po prostu interesuje cię co będzie dalej. Są tu rzeczy, które znasz po prostu z tych wszystkich settingów post czyli problemy z szukaniem jedzenia, z tym, że silne grupy przejmują władzę, to, że żadne miejsce nie jest do końca bezpieczne na, na zawsze mhm. i to, że prędzej czy później, nawet jak znajdziesz jakąś oazę, to może się z tym wiązać problem. Taki, że się skończy po prostu mhm. szczęście w tamtym miejscu. Ale po prostu czyta, czyta się to dobrze, nie? przecież o, o, obaj czytaliśmy i myślę, że odniosłeś podobne wrażenie, że jest to takie Walking Dead bez przeciągania. Tak, tak, zdecydowanie kupiło mnie w post -a po to, że jest to taka dość realistyczna wersja taka. Tak, że, te... że tak mogłoby być. Tak, bo jednak porównanie do The Walking Dead wiesz, tam tak, to, to też jest tak, że ta... wszystko jest porównywane do Walking tak, Dead, tak, jak tak, jest w klimatach. Takiego. Ale nie ma tu zombiaków. To też, tak, też właśnie, też właśnie o to chodzi, że tam mamy te, te zombiaki i to jest takie no, wiesz, siedzi od 10 lat, one się jeszcze nie rozłożyły i no, tak, na pewno, nie? W postapo tutaj tak. mamy takie... Pode... Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. W postapo, no widzisz, w postapo <laughs> mamy tutaj e... Takie podejście właśnie jak mogłaby wyglądać postapokalipsa, gdyby naprawdę coś pierdychnęło i to, to mi się tutaj bardzo podobało, że to pokazanie głównych bohaterów w takich momentach totalnej beznadziei, jakiegoś um, ciężkiego zaszczucia i, i tych momentów, w których no naprawdę jest bardzo źle No jest super e, Rysunkowo ma... Krzysztof Małecki bardzo y, fajnie Wiesz, Dobrze, ilustruje. że się wbiłeś, bo już bym przekręcił nazwisko Dobra, nie teraz ja nie przekręciłem się do, ja sobie zerknąć. Ja, ja już tutaj bym, bym się bym e, szczelił niestety. E, ale tu jeszcze gafę. tylko do historii wracając, mm -hmm. mi się też podoba to, że seria się skupia na post-apo i na tym, jak ludzie sobie radzą z życiem po kryzysie. Mm -hmm. Natomiast ten kryzys jest tak. wspominany. Mm -hmm. Ale. Y, Komiks nie próbuje być kolejnym wielkim political fiction i wiesz, wielkie starcia elit, które doprowadziły do upadku świata, tak, to tylko nie, skupia się na tym, na czym mm, powinien tak, się to, to nie idzie w kierunku Resident Evil, czyli wielka korporacja, która co film wymyśliła coś jeszcze gorszego niż film. I poprzednio. dalej nazywa się tak samo. Mm -hmm. I wyobraź sobie, że jak kiedyś Umbrella Akademii się ukazywało, to ja tak myślałem, czy to ma jakiś związek z Resident Evil? No ale ten, wracając do postapo, e, bardzo mi się po podobało, no właśnie to takie podejście do tematu, które jest bardzo na swój sposób realistyczne i ten e, pierwszy tom, który ma, ile on ma, prawie 100 stron, prawda? E, no, no czytało mi się naprawdę super. E, scenariuszowo, rewelacja, rysunkowo. Jest spoko, nie, że jakoś super czy, czy coś ten desen, ale jest naprawdę... Ale pasuje też. Tak, ja jest to. naprawdę bardzo fajnie i no to może to, to zabrzmieć głupio, ale takiego postaw pożyczyłbym sobie możliwie jak najczęściej. Drugi tom też, też jak najbardziej spoko. Drugi tom, który się nazywał Najpierw Słychać brzmoty I tutaj... Fajnie to brzmi w ogóle. To, to jest tak, ba bardzo ładny tytuł Tak, tutaj też jest prawie 100 stron i dokładnie to samo, co mogę powiedzieć o, o, o, pierwszej, o pierwszej odsłonie te, tego cyklu. No, fajna scenariuszowo, naprawdę super robota. Rysunkowo w porządku, bardzo, bardzo angażujący komiks. Cieszę się, że w tym drugim tomie doszli nowi bohaterowie, nowe, nietypowe sytuacje, z którymi muszą się, się mierzyć, że nie jest to takie, powiedzmy, kręcenie się w kółko, tylko no, no widać, że był Naprawdę fajny pomysł na, na ten cykl I cały czas Uważam, że jest Potencjał jak najbardziej ogromny Na kontynuację, myślę, że wiele osób By się ze mną zgodziło w tym momencie Bo jakby nie patrzeć na troszkę Ta Na Gildii tak, wisi taki trzeci tom Tak i... właśnie, wisi taki trzeci tom I właśnie teraz nawet sobie patrzę Jest tam komentarz jeden A tak ten <laughs> Jedna gwiazdka I to jest jakiś żart no cóż, mamy jednak nadzieję, że ten trzeci tom Zwracza, że powstanie. że celuloza istnieje, więc mhm. o ile tylko do jakiejś tytułu się... prawnie ma wydawnictwo już nieistniejące Dolna półka, która była częścią Timofa. Mhm. I tutaj... jest jeszcze ta antologia. Tak, ale tylko tak w, no, no, no. wejdę ci w słowo na momencik, bo postapo życie toczy się dalej, to nie jest kraj dla starych ludzi. Też jest niedostępny na gildii, więc jest nadzieja, że się tam całkiem ładnie sprzedało. Mhm. Przynajmniej tak bym to sobie chciał tłumaczyć. Natomiast antologia? Antologia, która jest najkrótszą ze wszystkich, ponieważ ma 52 strony. I tutaj do scenariusza Daniela Gizickiego mamy różnych, różnych autorów. I jest tu Grzegorz Pawlak, Mateusz Skutnik, Małgorzata Szymańska, Mikołaj Radka, Krzysztof Budziejewski i Joanna Karpowicz. Mhm. I szczerze mówiąc, przy tym tomie e, najbardziej, najlepiej się bawiłem. E, znaczy, czy najlepiej się bawiłem? Podobało mi się przedstawienie różnych ujęć tego, jak świat e, w tym czasie działa. Mhm. E, tego. Co ludzie robią, co inni ludzie robią, i fajnie by było, gdyby, znaczy fajnie by było, gdyby post apo ukazywało się dalej, ja chętnie bym je zobaczył, co się będzie działo z głównym bohaterem. Mhm. Takie wtrącenia z budowaniem całego świata przeze mnie byłyby bardzo mile widziane, bo to jakby buduje większy realizm całego tego uniwersum. Mhm. To mi się bardzo podobało. Okładka jest. Taka se. Znaczy, okładka mnie o tyle dziwi, że jakby główna postać trzymała dioramę farmy w ręce i jest nagle kura. Tak, właśnie ta okładka mnie kompletnie nie przekonuje, ale. Na szczęście w środku. No, bo wcześniejsze okładki tak. są, są naprawdę fajne. Na szczęście, w na szczęście w środku jest bardzo fajnie. Natomiast muszę po powiedzieć, że logo całej serii mi się bardzo podoba. Tak, jest, jest bardzo fajne. Jest ba bardzo fajne też w klimacie jak najbardziej. Tak no by pewnie wyglądał teren zabudowany po, po apokalipsie. No, to, to jest całkiem niezły nie pomysł. Generalnie jeśli chodzi o post-apo, no to ja, ja się cieszę, że nadrobiłem. Mhm. To też bardzo. Jesz, jeszcze raz dziękujemy za uh, możliwość nadrobienia te, tegoż, tegoż komiksu. No i tak jak wspomnieliśmy, no, trzymamy kciuki za to, żeby, mar żeby znów Marka... Żeby był dostępny i się rozwijał. Dokładnie tak, bo jest to fajna rzecz. No, jakiś może nie wiem, integral tych dwóch pierwszych części i później może Dalsza część, no kurczę, jest tutaj opcji dużo, jeżeli jest taka możliwość to jak najbardziej zachęcamy. No i co? I, jeszcze... I na koniec jeszcze techniczny nokaut, czyli tak. w skrócie TKO. Dokładnie. Czyli nowe wydawnictwo, które pojawiło się w USA. I zwróciło naszą uwagę bardzo mocno. Ze względu... Tak, bo w sumie te nowe wydawnictwa to tak często nie wychodzą, a mhm. zwłaszcza nowe wydawnictwa, które mają takie nazwiska jak oni. Dokładnie. Znaczy powiem szczerze, że gdy pierwszy raz usłyszałem o TKO, no to było oczywiście z powodu Sary, autorstwa Garta Enisa z rysunkami e, Steve'a Eptinga, czyli no wow, taki, mm -hmm. taki duet całkiem spoko, ale gdy tak się wczytałem w TKO, co, co oni tam oferują, no to myślę, że te porównywania do takiego komiksowego Netflixa są nie na wyrost, ponieważ TKO zaoferowało... E, Póki co mamy cztery komiksy od nich. Tak, i tak, zaoferowało... E, Odbiorcom, no taką dość ciekawą e, taktykę sprzedażową, mm -hmm. że przybliżysz ją. Oczywiście. E, cztery komiksy, które, które są już od TKO, czyli Sara, Seven Deadly Scenes, Goodnight Paradise i The Fearsome Dr. Fang, już są, tak naprawdę. I jeśli lubicie czytać komiksy cyfrowo, możecie od razu sześć numerów sobie wciągnąć w cyfrze. E, jeśli lubicie czytać komiksy w zeszytach, możecie sobie kupić naraz sześć zeszytów. A jeśli lubicie czytać w tomach, możecie sobie kupić tom. I taki plan, e, nawet ostatnio z kim się rozmawiałem o tym, że czasem, czasem jest problem przy tych komiksach, że ludzie czekają na wydanie zbiorcze i na podstawie sprzedaży zeszytów seria jest kasowana. Mhm. Czasem się to udaje przywrócić, Omega Man i, i, i te sprawy, mhm. natomiast zazwyczaj wiesz, nieodżałowany Anon Soldier no, tak, A, do tak. którego zresztą zaraz będę mógł nawiązać. Wspaniale. Tak jest, tak. <laughs> e, tutaj po prostu nie ma takiej opcji, bo tak czy siak to się sprzeda w ten sposób, w jaki po prostu klienci będą chcieli go kupić. A te jeszcze zeszyty można chyba w slipcase tak, są tak, sprzedawane. Tak, właśnie też powiedzieć, że jest też opcja zamówienia sobie zeszytów w wersji kolekcjonerskiej ełą, ale to nie jest drogie przede wszystkim z tego co widziałem. To nie są jakieś kosmiczne ceny. No nie, to są takie normalne ceny wydaje mi się. Tu zaraz jeszcze do tego, już mówię jak to jest. Pełen digital kosztuje 14,99 dolara oczywiście. Żeby nie było. Czyli w sensie 6 zeszytów kosztuje 15 dolarów, co wychodzi dobrze. Mm. Cenowo tam 2 do, ponad 2, nie? 2,5. No. Tak, coś takiego. E, jeśli chcecie kupić sobie Trada w papierku, to jest 18 dolarów. Natomiast e, 6 zeszytów i slipkę i spudełko kolekcjonerskie kosztuje 25 dolarów. Co w sumie jest takimi normalnymi cenami. Tak, jak, jak najbardziej i te cztery se i to co też jest fajne bardzo to jest to że pierwsze numery wszystkich tych czterech miniserii zostały udostępnione za darmo do przeczytania że można sobie sprawdzić i zdecydować czy chce się łyknąć całość no i co ja, Janusze z Polski przeczytały wszystkie cztery, czyli my oczywiście przeczytały wszystkie cztery. te Dokładnie. Zechyki. Jeszcze tylko powiem, że oprócz tych czterech, które są dostępne jako Coming są już mhm. są kolejne cztery serie. Tak i tam też są całkiem fajni autorzy. Mhm. Natomiast między przejdźmy innymi... do tych... Jeff tak, między innymi Jeff Lemire, bo Ty. żadne wydawnictwo nie może się obyć bez niego tak, Ostatnio nie. Przejdźmy do tego co już można przeczytać, oczywiście jeśli chodzi o przeczytanie tych komiksów, musicie sobie wejść na stronę TKO mm -hmm. i w momencie jest opcja, że strona poprosi was o hasło i to hasło to jest VIP access bez spacji, bez spacji, dajecie enter, może tak dokładnie. Wracając do komiksów, które obecnie są w TKO, to zacznijmy od tego co cię najpierw przyciągnęło, czyli to jest Sara, tak. Guard Ennis, Steve Epting. Tak i o tym komiksie mogę powiedzieć dosłownie dwa zdania, ponieważ nie mam więcej do powiedzenia nic. Graficznie super, scenariuszowo i tyle mogę powiedzieć. Tak, no, jest sraka jeśli chodzi o scenariusz. Dla mnie wiesz, ja, ja trochę z miałem ten problem, że jak powiedzieli o i tu mamy Garta, a ze sobą sobie Boże Avatar, nie? No, bo znowu jakiś, jakiś szajs wymyślony z jakimiś ludźmi z krzyżami na mordach. Ale nie. Było po prostu kiepsko. Znaczy, nie, znaczy, ja, znaczy ja, kiepsko. ja się kompletnie nie zdziwiłem, gdy okazało się, że Gart Ennis zrobi komiks wojenny i ja lubię jego komiksy wojenne, bo i... Um, Przynajmniej nie ma w nich tak często konfliktu z Bogiem i dziwnych scen seksu. No, to z tym drugim to różnie no bywa, dobra, tak. Ale... ale generalnie tak i War Stories, opowieści wojenne, które było najpierw w Vertigo, później w Avatarze, bo, było spoko. Um, Battlefields, które puszczał Avatar, nie Avatar, Dynamite też było fajne i tutaj się mówię on, on Gartenis lubi i umie zrobić fajny komiks wojenny później sobie przypomniałem, że zrobił też World of Tanks niedawno. Dobra, dobra. No, no i właśnie Sara jest dla mnie raczej w kierunku tego World of Tanks bo ten ale pierwszy też, zeszyt w ogóle mnie nie ruszył tylko trzeba, rysunkowo. No, ale to jest chyba nazwisko na przyciągnięcie moim zdaniem tutaj natomiast po resztę numerów Sary na pewno nie sięgnę. Tak, ja, ja również nie, tutaj tylko mogę naprawdę mocno pochwalić Steve'a Eptinga na rysunkach, ale, ale te, sama okładka jest bardzo ładna, tak, ale więc... on nie schodzi poniżej pewnego bardzo fajnego poziomu rysunki Elizabeth Braidweiser, więc już w ogóle super, no tylko gdyby ten scenariusz jakoś tak bardziej, że tak pory poryrał, to byłoby super, a tak to, tak to niestety nie. Ale inne serie były za to fajne. Tak, a, a trzy pozostałe są naprawdę ciekawe. Tak, i to jest właśnie ciekawe. Seven Deadly Sins, chyba nasza ulubiona z tej czwórki. Tak, e, tak. Scenariusz Cechun. E, I rysunki Artem e, Trakhanov. Tak, trudne nazwisko. E, i... I Julia Brusko jeszcze. Mhm, na rysunkach. Na kolorach, przepraszam. I to jest komiks taki osadzony w realiach Dzikiego Zachodu, gdzie mamy niespodzianka siedmiu głównych bohaterów. Każdy z nich symbolizuje który... inny, grzech. Inny, inny grzech i i zapowiada się to naprawdę bardzo fajnie rysunkowo mi znowu siadło. Zresztą chyba mogę powiedzieć o wszystkich tych czterech komiksach, że rysunkowo naprawdę bardzo fajnie siadły mi pomimo tego, że są w totalnie różnych stylach od mhm. siebie, bo Steve Epting bardziej realistycznie, a tutaj mamy taką jednak bardziej kreskówkową pozycję, ale Seven Deadly Sins jest z kolei tym tytułem, który zdecydowanie najfajniej mnie, najmocniej mnie zainteresował e, swoją fabułą. Jest to takie pomysłowe, e, klimat dzikiego zachodu no to już plus 10 do zainteresowania, bo wciąż kocham Johna Hexa, wciąż kocham Comanche i, i, i wiele innych westernowych tytułów, więc no Seven Deadly Sins już od razu miało plus jeden do zainteresowania. Okazało się, że Se Chun naprawdę bardzo dobrze sobie poradził, bądź poradziła. Poradził, poradził, poradził, dziękuję. I zresztą jeszcze jeden z komiksów tutaj też jest e, autorstwa te, mhm. tego scenarzysty. Tam zaraz do niego przejdziemy. No możemy od razu, bo to jest The Fearsome Dr. Funk. Tak i tutaj z kolei mamy taką opowieść. o. To jest taka turbopulpa. Tak, Tur taki super twardy policjant, który traci e, partnera i szuka złoczyńcy, który jest, jest jego za bratem. to odpowiedzialny, tak, który jest jego bratem i dużo kopania się po ryjach, jest piękna kobieta w tyle i później, się, później wchodzą sztuki walki i w ogóle dużo się dzieje. I to jest Ale już, już sam początek jak to się zaczyna, jak, jak ee... Jest to jakieś super tajne spotkanie wielkich złoli i, i hmm. ten jeden z tych policjantów otwiera taranem drzwi. Po czym tym taranem zaczyna ich bić po ryjach. Tak. I jest ten. To hasło nie wiem, czy zauważyłeś, jest ich 20, to ty weź tego sprawę, ja wezmę pozostałych. Ja mówię, kurde. Tro, A, trochę rambo, nie? I tutaj też jak się zastanowisz, to właśnie Cechun, który jest e, tak naprawdę sup superwizorem e, przy. Obecnym, obecnym, prawda? W tak. obecnym sezonie Gotham i pracował przy tym One's Upon a Time, też serialu. Mm -hmm. Mike Wace też tutaj pomaga ze scenariuszem. Mike Ways napisał też serial Mentalistę. O. A, a jeśli chodzi o rysunki, to zajmuje się nimi Dan McDate, który rysował, znaczy, kto nie rysował, sędziego Godreda jeszcze. Mm -hmm. e Łukasz Kowalczyk, tak, odbębnione. Dobra, w kolejnym <grymieniu> nie, jeszcze, Ale dajmy temu czas. I też do Firefly'a rysował, tego nie czytałem, to hmm. tam niewiele wiem. Kolory Daniela Miła, które do Shafta, który bądź która przy szafcie robiła. No i liternictwo jest Steve Wons z Dissendera. Hmm. Więc to są nazwiska z takich naprawdę czołowych tytułów, tak. z wyjątkiem szafta. <grym> I bardzo fajnie się sprawdza i moje uczucie, które tutaj miałem, to jest taka czysta przygoda. To tak. jest liga niezwykłych gentlemanów, bez bzdur. E jest po prostu dużo różnych momentów, drugi zeszyt są po tym, jak się pierwszy skończył. Mhm. Uwaga spoiler, e będzie siedział w Szanghaju, więc też jest szansa, że po, po wielu miejscach nas to e przyciągnie mhm. i to jest te, też właśnie taka fajna, czysta przygoda. Bardzo się dobrze bawiłem przy tym komiksie. Tak tak i tutaj oby, obydwa te tytuły jak najbardziej są godne polecenia. Moim zdaniem Seven Deadly Sins jest bardziej na poważnie i bardziej tak symbolicznie. Doktor Funk jest z kolei... Doktor takim... Funk jest trochę taką, ale do, do, do kończy powiem. No właśnie Co? jest takim bardziej właśnie na, na luzie takiej takie coś w stylu Lady Killer, że sobie można poczytać tak dla relaksu, a no, na, natomiast e, Seven Deadly sins no tutaj trzeba było momentami troszkę mocniej pomyśleć, prawda? Ta, tak, ale na przykład przy, tym, przy Doktorze Fangu miałem trochę skojarzenie z jakby skrzyżowanie Indiany Jonesa i już z komiksów e, Rock Candy Mountain. O, w takim w takim sensie. Bo okay. to, to jest takie, jak scenarzysta ma pomysł, chciałbym żeby ktoś kogoś bił taranem po morzu, nie? Albo, żeby tu coś zrobić. Mam mm. komiks do tego. Mam doktora Fanga. <laughs> w nim wszystko przejdzie, tak naprawdę. Dobra. A ostatni e, komiks to jest Goodnight Paradise i scenariusz Joshua Dysart. Anną Soldier. Tak. BBPO tak. i tak dalej. E, Harbinger z Valianta. Tak. Eee, mm -hmm. Teraz, teraz mm -hmm. nawet była zapowiedziana miniseria, e, ojej tutaj pewnie przekręcę tytuł, The Life of Toyo Harada. Tak, który, Life and Death chyba było? Czy? A, no właśnie nie, nie do końca pamiętam ten tytuł, ale wiem, że to też prawdopodobnie Dysart będzie mm -hmm. pisał, no, a Harbingera jego bardzo lubię. Kolejna rzecz, mm -hmm. kabum. Mm -hmm. no, być może. No. Eee, rysunki Alberto Ponticelli. I to jest Unknown Soldier. Znowu unknown soldier, O, tak. i to była tak dobra seria. No, A, tak, bardzo jej szkoda, no. Tak, no i kolory: Julia y, Brusco, Sculpt. Więc I, też, też Vertigo. Też Vertigo. No i jeszcze do Django. No. I nie litery nie. znowu z Desendera. Mhm. Uh, Steve Wons I jak to czytałem, miałem takie, taką naleciałość. Jak się nazywał ten komiks z Black Maska który czytałem? Dead Rex. Mhm. Ale może dlatego, że po prostu głównym bohaterem jest bezdomny. Tak, tak. I trochę mało się dzieje w pierwszym numerze, ale jakby tak, pa patrząc ja... na y, Anon Soldiera i właściwie na resztę rzeczy, które pisze Dysart, to powinno się czytać w tomach. Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie też chciałem powiedzieć, że po tym pierwszym zeszycie wiesz, tak w połowie byłem i w sumie nie wiedziałem, co chcę opowiedzieć scenarzystom. też ta... mocno przegadane te komiksy. Jakby tak. ilość e, dialogów, które prowadzą ze sobą postacie u Sarta, jest mhm. czasem druzgocąca, e, ale... No ale jakby znamy tego scenarzystę, wiemy I czego się po nim spodziewać. I on potrafi i dokopać. Potrafi dokopać. To, to, no, to tutaj fun. mamy w tym pierwszym zeszycie przynajmniej, no tu, tu sobie pójdzie z kimś pogada, tam sobie pójdzie z kimś pogada i dopiero faktycznie gdzieś tak na wysokości, ja wiem, dwóch trzecich tego zeszytu coś się zaczyna dziać, ale myślę, że dopiero w tych kolejnych zeszytach to się rozkręca na dobre. To, co kiedy... Jeśli chodzi o opis, bo teraz właściwie przeczytałem opis komiksu i on zdradza to, co się dzieje pod koniec, więc nie będę miał skrupułów, ehm, zwłaszcza, że sześć numerów już jest. Mm -hmm. ehm, kiedy, ta ta główna bezdom... Główny bohater, który jest bezdomny znajduje w śmietniku ciało zamordowanej dziewczyny, która uciekła z domu i stawia sobie za cel doprowadzenie ehm, jej mordercy do no przed oblicze sprawiedliwości. Mhm. Tutaj myślę, że takim fajnym smaczkiem w tym komiksie jest to, że ten główny bohater ewidentnie ma trochę nierówno pod kopułą i to, i to widać i mhm. myślę, że z tego powodu będzie no dość dużo miał problemów, ale um, rysunkowo tutaj muszę powiedzieć, że... Rysunkowo wygląda Galamur, Moore, więc główny bohater. Ale, ale, ale Alberto Ponticelli, no to jest też rysownik, którego tak, to jest rysownik, którego ko kojarzę z kilku tytułów, nie tylko z Anon Soldier, nie schodzi poniżej pewnego fajnego poziomu i trochę się zastanawiam jak to się stało, że się nie przebił jakoś tak mocniej. No, no cóż. No. Ale w Anon Soldier też dużo osób narzekało, że tam są brzydkie rysunki. Ach, dużo osób. Jakie Zawsze, dużo no, osób jakby dużo to... osób narzekało, to by tej serii nie skasowali. Te, te, te to. Pię pięć osób, które czytało oprócz nas natomiast no, jest to rzecz, która też mnie nie porwała, ten, ten komiks ale wydaje mi się bo w przypadku Sary jakoś nie mam ochoty sięgać po kolejne zeszyty, natomiast tutaj korci, żeby sprawdzić mm. bo jednak y, znamy nie osobiście, ale znamy Dajsarta i po nim naprawdę można się spodziewać, że będzie coś wow, no na przykład ten... To, to nie jest też scenarzysta, który potrafi robić takie one-shoty on jednak, znaczy potrafi skończyć dwudziestym siódmym zeszytem tak całą historię, że do tej pory jestem pod wrażeniem, e, ale już fakty, kończąc no. rozpływanie się, nie, nigdy nie skończy się rozpływać nad tym, jak <laughs> Arnold Soldier był dobrą e, historią. Ja nie umiem przeżyć tego, że DC wciąż wznawia tą miniserię Enisa, która była daremna, a to jest e, to jest pomijane. Co no. Co zrobić? E, no. Egmoncie musisz. się musisz. To nie jest scenarzysta, który dobrze rozwinie historię. On nie zrobi takiego typowego hollywoodzkiego zeszytu, hmm. który w pierwszym numerze, o rany, ale będzie fajnie, musisz to czytać dalej. Tylko on ma już w głowie tą historię, podzieloną na części. Więc to jest też komiks, który wydaje mi się, że po sześciu zeszytach ja też będę musiał to sobie sprawdzić i to jest chyba jeden z pierwszych, który Stakao sobie kupię, hmm. pewnie w cyfrze. E... No bo mnie ciekawi, A bo, bo ten duet jest... Mnie strasznie korci jednak kupienie tego... Tak, i mało tego strasznie mnie korci... Zaszytcik. Tak, dokładnie. Musimy się zorientować, czy w Polsce któryś sklep jest to w stanie tak, zamówić. Już wchodzę na Atom Comics i sprawdzam, ale e, jeśli jeszcze chodzi o komiks e, Joshua Sarta e, też kolorystycznie. Mm -hmm. Tutaj mówiłeś, kto odpowiadał za, za ten? Ta sama osoba co w Skalpie. Czy... Aha, w Skalpie. No a Skalp też kolorystycznie, kurczę, naprawdę bardzo fajnie się prezentował. Już sprawdzam, co my tutaj mamy. No, generalnie TKO zachęciło tym swoim nietypowym podejściem do, do znaczy no nietypowym. To trzeba iść z duchem czasu, by jednak jakby nie patrzeć te rzeczy, które w chwili obecnej jakby to powiedzieć, ta dystrybucja komiksów uh -huh, w chwili uh -huh. obecnej no ona się praktycznie nie zmieniła od kilkunastu lat i trzeba szukać czegoś nowego. Zdecydowanie fajny pomysł. Trzymam, trzymam kciuki za to, żeby to się przyjęło, bo odwaga na rynku komiksowym to jest jednak coś nie, mało spotykanego, jeśli chodzi o rynek w USA. Tam mamy bardzo zachowawcze za, działania jeśli, jeśli o to chodzi no, ten wariant teraz szalejący prawda, z jakimiś szklanymi, dziwnymi nietypowymi e, <grym> wynalazkami no, no, to jest no, no, taki no. event, można powiedzieć, bo tak to masz wiesz, zeszedł wariant A, wariant B wariant C, wariant milion, jeden do tysiąca nie wiem, blank wariant i, i w sumie tyle, no, na Atom komiks niestety nie znajduje mi, komiksów z TKO, ale to napiszemy, dowiemy się napiszemy najwyżej, że można. Dokładnie tak, no trzymam kciuki, jest to fajna inicjatywa i tak jak mówię, no, z chęcią przynajmniej jeden z tych tytułów mm -hmm. bym sobie sprawił w formie tego, tych zeszytów w slipcase, chociażby też dla szpanu, że coś takiego mam. Wreszcie jakiś slipcase, firmy nie kosztuje 300 zł. Coś, coś w tym jest, no no no. Natomiast, no, no trzymam kciuki, fajna rzecz, oby, oby to się udało, oby fajni, ciekawi twórcy da, dalej tam lgnęli, Ja w ogóle jak wiesz ostatnio jestem bardzo mocno za tymi komiksami autorskimi, mhm. no wiadomo Image, Black Mask czy, czy Aftershock, no i teraz TKO też jest takim kolejnym wydawnictwem, które zwróci moją uwagę zdecydowanie. Trzymamy kciuki. Z mm -hmm. No i jak już się dowiemy, czy można to, te komiksy w jakiś sposób w Polsce dostać, to też pewnie damy znać. No chyba, że wy wiecie, no to dajcie znać nam w komentarzach. I na dzisiaj to już by było wszystko z naszej strony. Dokładnie. Za dwa tygodnie wypada 30 grudzień. Więc zrobimy... Hmm. Jak zrobimy podsumowanie i znowu mi ktoś wyda komiks 30, to... Tak, to, to Strzymajcie się jeśli o to chodzi ale tak zrobimy na pewno podsumowanie roku być może będą te same kategorie co w ubiegłym być może nie to jest jeszcze kwestia do uradzenia się i do dopracowania natomiast w chwili obecnej dziękujemy za uwagę słyszymy się za dwa tygodnie dokładnie w styczniu mogą być pewne problemy z dostępnością mnie ale na pewno podcast będzie jeszcze będziemy dawać mm, informacje na, bie znaki. na bieżąco jak zwykle czekamy na komentarze łapki w górę, łapki w dół i tak dalej. I tak dalej. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki Czołem. i cześć.